Thank you. Witamy, witamy bardzo serdecznie w 106. odcinku podcastu Bezimienny. No i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli kęda razem no będzie również. Rafał Radomyski? Cześć wszystkim, czy ma? Będzie z nami Wojtek Kocjan? Cześć, witam. I to wszystko. Dobra, słuchajcie. Przede wszystkim tak. Nagrywamy to 12 marca 2018 roku w godzinach standardowo wieczornych. Jak z pewnością zauważyliście, drodzy słuchacze, mieliśmy jakąś tam dłuższą, krótszą przerwę. Było to, było to głównie spowodowane tym, że byłem w Polsce. Jakoś tak spotkałem się z Rafałem i w sumie już mieliśmy nagrywać, ale Wojtek nam zachorował. Więc stwierdziliśmy, że no nie, no bez Wojtka no to już nie będzie to samo. No, no i razem z Rafałem o 2-3 w nocy stwierdziliśmy, że, że, że nie nagramy tego. No i, i słuchajcie, no i, i mieliśmy nagrać w zeszłym tygodniu, ale, ale jednak znowu Wojtek powiedział, że, że jakiś tam dzień kobiet był czy coś i nie może, a później ktoś tam do niego przyszedł, więc, więc suma summarum stwierdziliśmy, że idzie to, idzie to teraz, więc yy, nie chcę to obwiniać Wojtka oczywiście ale była to tylko i wyłącznie jego wina, więc słuchajcie... <głos> Jak cię płacę. To nie ja trzy razy przerzucałem termin, to nie ja chylałem na umór tak, że nie mogłem się dogadać. Także spadowałem. Dokładnie tak było. E, więc nie, słuchajcie. Pra... My, nar... My wtedy odcinek ten zrobiliśmy, tylko narysowaliśmy mhm. go na papierze. No tak. tak. To akurat jestem skłonny w to uważać. E, tak było. Więc słuchajcie, wracamy, wracamy w sumie po jakimś tam dłuższym czasie. No i co, 106 odcinek, będziemy, słuchajcie, w temacie głównym będziemy sobie dzisiaj mówić o Vermintide 2. Nowy Warhammer, ja w sumie pograłem dosyć sporo w betę, którą wcześniej dostałem, ale Wojtek już ją zakupił, co oznacza, że ja też ją mam, bo pewnie jest na Steamie, zaraz to zobaczę. Więc dzisiaj w temacie głównym powiemy sobie o Vermintide 2. Jak tam Wojtku pierwsze wrażenia? Wiesz, co byś jeszcze było fajne? Jakbyś zakupił jeszcze internet, jakiś taki dobry. No właśnie tak chciałem powiedzieć, że jakbyśmy go słyszeli, to byśmy kurwa w ogóle lepszy podcast nagrywali. Tak mi się tak wydaje. Tak ciągle że się to domyślać, by to lepiej, jest to. niezły bajzel, nie? Kiedyś tak z Tomkiem cały odcinek nagraliśmy, wiesz, tylko się zastanawialiśmy, co co tam chodziło z tymi trzaskami, ale wiesz, ale w sumie nikt się nie kapnął, to jest dobre. Znaczy w sumie to też można tak zrobić, że my sobie nagramy, a on wiesz, potem i tak montuje, to sobie tam coś dopasuje, wiesz, w też też parki swoje tam. Albo no, ja docinanie. będę za niego mówił, będę udoworzeł z tym mm. Christianem. Znaczy, wiesz, no tam i tak nie ma nic ciekawego, jakichś tam treści i tak dalej. No to, to sprzedaż gier przeczytać, wiesz. No, no. To, no, to <laughs> przekle, przekleja to samo i tak dalej, bo tam GTA jest ciągle od trzech lat przecież. Widać. To może powiedzmy sobie szczerze, GTA znowu na pierwszym miejscu, tak, nic się nie zmieniło. Ej, ej, ja się do, założę, dobra, dobra, dobra. E... Ale jeżeli mamy takie płynne przejście do newsów zrobić, bo możemy, to ja się założę, że też Crash Bandicoot będzie znowu na pierwszym miejscu. I czekam, ej, dobra, tak, dobra, jestem, ej, czy to, Wojtek będzie grał w Crasha na pc Będziesz grał, Wojtek? Yy, przepraszam, czy możesz powtórzyć? Crash Bandicoot, pamiętasz, jaka to była fajna gra, jak recenzowaliśmy? Yy, nie, bo cię nie było to... wtedy na odcinku. Ej, ale ja pamiętam, jak grałem w to na psx -ie. No właśnie, no i remaster, który wyszedł, recenzowałem go w wakacje, nie, zaraz po premierze, tylko no wtedy ciebie nie było z takim gościem tutaj, mhm. którego mieliśmy, który też ograł tą trylogię, no i to jest po prostu, wiesz, master remasterów, nie, w sensie, no jeden z naprawdę najlepiej odbudowanych gier, jakie gdzieś tam spotkaliśmy ta cała trylogia, zresztą no, tam już jest zapowiedź, że za Spyro się wzięli. I tak samo będzie no yy, zrobione, a Crash straci ekskluzywność i, wiesz, i pójdzie na Xboxa, pójdzie na Nintendo Switcha, co wreszcie jest idealną grą na niego, yy, pomijając fakt, że tam można wiesz skrętu palców dostać, więc te pady popękają i się połamią, bo tam jak wiesz nie możesz gdzieś wskoczyć, to kurde aż mi pad zaczął trzeszczyć nie, od PS4, to ten Switch no, tego nie No Stare nie dobre platformówki, nie? No, no właśnie, no to, to wiesz, te, te na szynach pady w Switchu, nie wierzę, że to wytrzymają. Nie wierzę, że jakiekolwiek Mario może być tak frustrujące i wkurwiające. Yy, chociaż tam zawsze można wiesz, zrobić poprawki na, na, na poziomie trudności, nie? Który przecież nie były regulowane, wiesz, yy, w żaden sposób w oryginale. Ale będzie też tym samym wejście na PC. Tak I co, przypomniałbyś sobie to? Ej, wiesz, żebym bym sobie zagrał? Serio, bym sobie zagrał w Bandicata, no? Jestem Dobra. ciekawy, czy to jest wykonalne, żeby na Pod, klawiaturze Panowie, kurwa chodzi. mać. No, to, to, to, to, tak być nie może. No, nie, nie możecie mi rozpierdalać podcastu, bo jeszcze do Hyde Parku nie przeszliśmy, a ja mam, mam tyle Ej, do powiedzenia. Siekaczko. A właśnie Wojtek, co robiłeś przez ostatni miesiąc? Ja pierdolę. <laughs> e, tak, więc głównie... E, czekaj, jak to było? Sesja, sesja. E, Nic się zmieniło? Ten Krystian... E, e, no i kłamiesz, a, a, a Ty masz rację, Rafał. Tak to było? A, <laughs> tak to ja, Januar ma rację, a dusia <laughs> blafuje. Nie, tak poważnie to, co robiłem, głównie grałem Vermintide'a przez ostatnie dwa A nawet dwa. Także naprawdę, Vermintide wypełnił praktycznie w 100% mój czas spędzony przy, przy graniu. Yy. Ale, że też się solidnie rozsorowałem, to nadrobiałem serial na Netflixie i obejrzałem dwa sezony Narcos i muszę przyznać, że zarąbisty serial. A Pablo Escobar no rzeczywiście ciekawa postać, więc polecam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie obejrzał. Tak Jakoś tak, głównie przy tym siedziałem. No i powinienem pisać pracę licencjacką, bo muszę do czwartku oddać pierwszy rozdział, a, a na razie mam temat. <grych> także, Ale wiesz co, to to nie, no co ty? W życiu, w życiu by mi to nawet przez myśl nie przeszło. Mi też nie przeszło. Oje, o, też ci nie przeszło, Rafale, tak? Ale... Też mi nie, nie przeszło. No nie przeszło. Może Rafał Aha, mi to nie, mi sprzedać. No no no, to to. Aha, no tak, okej. Okay. Mm, no. Kurwa, w sumie wolałbym się nie pieprzyć i w sumie mieć to z bani, że tak powiem. E, rozumiemy. Czy jeszcze coś, w Wojtaszku, masz dla nas? Nie. Okej. Okay. Rafale, wyczerzywiamyś? Rafale? Już czy jeszcze? Jeszcze. Jest, ja to jak Hulk trochę, nie? Always angry eee, Więc co tam u mnie eee, Giereczkowa nie było Trochę mamy tam praktycznie do końca Dociągnięte te Watch Dogs dwójkę ale, ale dalej gdzieś tam wszystko inne eee, Leży odłogiem I co jest gor najgorsze Że zaraz kubkę wstydu będę znowu powiększał bo, bo tam się w pudełku pojawił Horizon w jakiejś bardzo dobrej promocji Pewnie zapoluję na niego jutro albo pojutrze Horizon, nie Forza, tylko wiesz, no, ekskluzyw zeszłoroczny, tam najlepszy na, na, na, na Poza Gran Turismo oczywiście i Crash'em, Bandicootem. Eee, więc pewnie pudełko kolejne dorzucę i znowu będzie leżało. Eee, za to było kilka jakichś tam innych ciekawych i mniej ciekawych rzeczy, z tych e, mniej ciekawych to, to, to kobiety mafii, nie wiem, byłeś w końcu na tym jak byłeś w Polsce czy, czy nie byłeś? Wróciłem do Anglii I... i poszedłem do kina w Anglii, bo wy macie specjalne jakieś tam ten, mamy, do, polskie seanse, ma, mamy polskie seanse i są z angielskimi napisami ma, mamy coś takiego i byłem na to w Anglii w poniedziałek, wróciłem w niedzielę w poniedziałek byłem w kinie Ciekawe, czy z tych samych żartów się śmieją w Anglicy, w Polsce. Eee, nie, kurwa, z innych. No, oczywiście, no, to Rafał, do chuja. Eee, nie, no, tak. były różnice, nie, autentycznie, yy, tak, było autentycznie wiemy doskonale, jaki to jest poziom, ale nie, no Mamy. ja sobie tam yy, akurat tam powiedzmy, że dosyć sporo ludzi było na sali, no i można było, wiesz, yy, wyraźnie zauważyć, które momenty były tam najbardziej śmieszne, nie, dla, dla całości, yy, ale gdzieś tam byłem w jakiejś dyskusji z u kolegi, który rozwinął i u niego na seansie zupełnie, nie wiem, z czego to wynikło, czy po prostu inna ekipa poszła do kina, yy, ja byłem, wiesz, Janka on był w, w Galerii mokotu, w każdym razie y, najgłośniejszy, wiesz, huk y, u niego padł na tym, y, na tekście tam, wiesz, na tle rasowym, nie? Coś, wiesz, z kozami i tak dalej, nie? Jakiś tam był i, i to podobno, mm. wiesz, y, najwyższy poziom sala zawrzała, nie? A u mnie było inaczej, zupełnie ten w ogóle tekst poszedł bez echa, więc nie wiem, czy, czy wiesz, to wynikało z tego, kto tam siedział, mm. czy że ja taki, wiesz, brunatny byłem z przodu, nie? <kly> No i, i było głupio im. No w każdym razie Najzabawniejsze było to, w co w tym filmie widziałem, że po prostu wszystko już się pierdoliło odnośnie tego, czy to jest Pitbull, czy to jest Botox, czy to jest jakiś nowy film. Kompletnie mi się już te postacie, wiesz, poprzestawiały, biorąc pod uwagę, że to są, wiesz, ta sama ekipa aktorów. Co więcej, gdzieś tam, wiesz, słuchałem w jakichś audycjach radiowych, wiesz, bo cały dzień gdzieś tam w samochodzie słucham radia i tak dalej, komentowali, wiesz, ten film, to, to padają teksty. No, byłem na tym nowym Pitbullu, nie? Kobiety Mafii, wiesz, i tak dalej. No, no, wiesz, Pitbull trzeci, ostatni wychodzi Pasikowskiego, znaczy nie trzeci, tylko czwarty, no bo były przecież dwie te dodatkowe części Wegi, właśnie tam jedna z kobiet. Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Znaczy... I ten Pitbull wyjdzie niedługo i tam spodziewam się jakiegoś, wiesz, fajnego poziomu takiego nawiązania trochę też do psów o, starych, czy coś nie. w tym stylu. W piątek, w piątek chyba e... mam mówić. Może, może i tak, a wiesz, tutaj mamy całkowicie odrębną historię, którą zresztą się będzie tam, wiesz, sequelowała jeszcze, bo już zostało zapowiedziane, że będzie sequel, nie? W sensie na samym zakończeniu filmu. Yy, ale nie jesteś w stanie sobie tych historii postaci zbudować, bo ci się to wszystko, wiesz, pieprzy. Jeszcze jak teraz ten serial na się, wiesz, ten botoks porozbijany na odcinki z dokręconymi scenami oglądam, to to w ogóle, wiesz, mam takiego mindfucka, wiesz, kurwa, jak one, wiesz, w dzień yy, tam robią jakieś turbocipki, wiesz, w nocy kokę przerzucają, wiesz, te same aktorki, to wiesz, ci się wszystko pieprzy, nie? Wiesz, nie bez powodu w telenowelach, wiesz, masz zamknięte grupy i z klanu do złotopolskich ci nie przechodzą, wiesz, tak sobie na scenie, nie? A tutaj niestety można się trochę zagubić, tak szczerze mówiąc. No i Panterka, która ponoć jest najbardziej kasowym, prawie że film, filmem Marvela, nie wiem jakim cudem, to ewidentnie tam chyba idzie na tle rasowym, że po prostu może rasowym w kontekście takim, że taką popularność ma wśród tam ciemniejszej braci i ponoć jest tam bardzo przez nich chwalony, nie? Yy, mi osobiście to jakoś tak jakby, szału ani niczego tam, wiesz, nie zrobił, nie urwał. Nie mówię, że jest niepoprawny, ale po prostu cała historyjka to takie, wiesz, no, może nie była dramatycznie głupia. no Była kopiuj w dla mnie taki Iron Manem dwójką, biorąc pod uwagę, wiesz, kwestie jakiegoś wroga, który przychodzi z jakimś tam zamierzchłą przeszłością i tak dalej. I, I tylko, wiesz, zmienione tam tło, postacie, ale, ale ogólnie wszystko można by było przepisać, wiesz, tak samo jak sobie bierzesz tam bajki Disneya, wiesz, i, i, i przepisujesz, wiesz, na, na jakieś tam nowe historyjki. No, może im się trochę już po 20 filmach tam czerpać, nie, wiesz, tych, tych różnych rzeczy, ale, ale wydaje mi się, że jednak można było tam coś ciekawszego zrobić niż, niż taką, wiesz, historykę trochę tam z tłem rasowym, wiesz, podkręconą nową technologią. To, to, ale... to, to, to taki, to taki lookage trochę, nie, Rafale? Yy, trochę tak, trochę tak. Ogólnie, wiesz, wszędzie, gdzie występują czarnoskórzy yy, w tego typu produkcjach, to było też w Luke Cageu i w tym, co mówiłem ostatnio o, z, z Tiny DC Comics, że yy, Black Lighting? Black Lighting. to jest ta sama historia, tak? Jeżeli mamy, wiesz, głównych bohaterów w postaci czarnoskórych, to oni, wiesz, oni w Black Lightning to po prostu jakby żyli w jakimś getcie, wiesz, kurde. Ojciec, szanowany dyrektor szkoły uczy swoje córki, że jak możesz się tak zachowywać? Przecież policja zobaczy, wiesz, czarnoskórą, to cię zastrzeli zaraz, nie? W 2018 roku. Wiesz, takie rzeczy pierdolą w, w, w, w serialu, nie? wiesz, no to kurde, ja naprawdę mi się bał jechać do Stanów, nie? jeżeli, wiesz, tam tak jest, że tak kurde, wiesz, strzelają do tych murzynów gorzej niż, wiesz, w, w 100 lat temu, nie? Yy, tak w każdym razie każda produkcja, wiesz, to pokazuje, że oni ich nie rozumieją i tak dalej, ale z kolei to im nabija kabonę, bo oni wszyscy zawsze, wiesz, co się nie spojrzysz na niego, to jesteś rasistą, nie? I tak dalej, więc wiesz, a, więc. Wiesz, taki przy, wydźwięk, przy, nie? przynajmniej Rafale bawełny nie zbierają, nie? Więc. Wiesz, no okej, okay, przynajmniej nie zbierają, poza tym yy, takim... Plusem, nie wiem do końca, czy to tam to nie wpływało na wykonanie, wiesz, całego filmu, ale y, może na jego autentyczność trochę na pewno, bo y, bardzo dużo aktorów z tego, y, z tej panterki, y, to wiesz, byli pościągani autentycznie z tych, tych krajów, takich wiesz, afrykańskich, którzy gadali w tych y, dialektach i, i dzięki temu dobrze to potrafili zagrać, bo tam też, wiesz, były te y, historie tam jakichś ich języków, dialektów, takie, takie wiesz, swojskie klimaty dla nich. Yy, i, i dobrze potrafili to zagrać, nie? Ogólnie tam otwierasz listę płac gdzieś tam na filmwebie, wiesz, kto, kto wystąpił i praktycznie nie znasz tych nazwisk, nie musisz się gdzieś doszukiwać, wiesz, jakiegoś powiązania, że kogoś gdzieś widziałeś. To to, to nie jest taka historia, jak wiesz, że tam wjeżdża ci Marvel i tu masz, wiesz, yy, całą ekipę, wiesz, znanych aktorów i wszyscy są szczęśliwi, nie? Yy, no, a, a więcej to co więcej, no tam, no stracony czas to nie będzie, no bo wiesz, coś tam się dzieje, jakaś tam historia jest, ale porwać też nie porwała, no w tym tygodniu sobie obejrzałem Avengersów pierwszych, tak film, który ma już w sumie kawałek, parę lat, nie? Chyba 2012, on wyszedł, czyli, czyli już 6 lat, albo z Chrzanie, bo może i wcześniej niż w 12, ale wydaje mi się, że w 12 Avengersy były pierwsze, bo, bo, bo tam trochę było wcześniej filmów innych. E, mniejsza o to, ale naprawdę jak go obejrzałem, wiesz, to, to byłem zachwycony, pomimo, że go widziałem już wiesz, 3-4 razy i tam, wiesz, no jednak taka świeżość, jakaś e, poziomu tam humoru, który się gdzieś przewija po, poza tam całą, całą historią, pomijając oczywiście kilka różnych głupot. E, mi się podobało, mi się podobało o wiele bardziej niż... To ten był ten, dobry film, e, a jak e, jedni z ostatnich Avengersów, w sensie ten e, z wielkim, złym bohaterem, który tam niebawem ma być premiera, jak wyjdzie. No i co? I chyba więcej nie będę wam tam gadał bo Coś bym jeszcze wymyślił, ale ale to może jak zostanie trochę czasu, to będę miał coś takiego ciekawego, ciekawego. A, jeszcze jedno. Ale dobra, to później, czy nie później? No nie wiem, to jak chcesz. Nie, bo mów, no, rozmawiałem o tym... Yy, nie, bo zawsze na koniec to zapominam, nie ma czasu. Yy, to dorzucę tylko, że do, do, do, do drugiego telewizora, czyli tego poprzedniego, dokupiłem sobie TV Boxa, czyli Android Boxa, czyli Android TV w postaci Xiaomi Mi Box 4K za 3 stówki, czyli tam z 2,5 można to wyjąć z Aliexpressa, z wielką obawą jak te sprzęty się spisują, bo, bo wiecie, że to takie zawsze dokładki, to są są takie syfiaste i w ogóle i w dużym skrócie powiem wam, że to się spisuje zajebiście, mega wygodnie i po prostu nie ma się bardzo do czego doczepić, chyba, że ktoś by tam, nie wiem, naprawdę miał jakieś dziwne wymagania odnośnie tego sprzętu, ale nawet i pograć sobie można całkiem sympatycznie. Krystian widział, to też widział, że fajnie to działa. No, w porządku, jak na takie małe gówno, to daje radę. Na pewno nie gorzej niż to, co wmontowane w telewizor. No tak, tak, tak, tak. Też się zgodzę. E, Dobra, Rafał... a, a, a, co, a co u ciebie? A co u mnie? Wyobraźcie sobie, że byłem w Polsce i byłem u Rafała, nawet byłem tak miły, że zrobiłem ci Rafale, mam nadzieję, bardzo fajny prezent bardzo fajny prezent y, zrobiłeś, co z tego, że mojego ojca nazwałeś wieśniakiem, ale to nie, nie zmienia faktu ale że... ja nie wiedziałem, że to twój ojciec jest ja nie wiedziałem, że to twój ojciec, no dobra no mniejsza o to. no nie wiedziałeś, no to tym, tym bardziej byłeś szczery no y, spoko, zostało ci zapomniane, nie, prezent był bardzo fajny dostałem y, zatyczkę do wina którą wykorzystaliśmy do whisky w kształcie amuletu Witchera mhm, czyli dostałeś korek to jest bardzo no, fajne, gratuluję ale, ale, ale on korek. Metalowy. On, on, on robi robotę, to mniejsza o to. Dobra, bo, e... wygląda fajnie, aczkolwiek Wojtek uważał, bo z tą ostrą końcówką to wiesz, żeby on się tam gdzieś nie spotkał kiedyś. Hmm. Jak usiądziesz sobie na niego w gościach, tam do Witchera też z szacunkiem. Tutaj z Wiedźmina nawet, jakby to był papier toaletowy, to szanujemy bardzo, prawda? Ja myślę, że niektórym mogłoby się spodobać nawet. No, mm -hmm. dobra, więc słuchajcie, no, podcastu nie było około miesiąca, więc no przez miesiąc oczywiście e, nie, pach, nie, nie pachnęliśmy, nie leżeliśmy, chociaż ja miałem urlop, więc w sumie trochę, trochę, może po części tak było, ale przede wszystkim grałem w dużą ilość gier i naprawdę grałem w dużą ilość gier. E, słuchajcie, przede wszystkim, e, może może tak tylko powiem, że w Ermentide oczywiście pograłem. E, na początku rozkminiałem, że... Że kurczę, tam, tam jest niewiele zmian, tam się mało rzeczy pozmieniało, ale później zobaczyłem, że, że faktycznie robi to coraz fajniej, że, że coraz bardziej chce mi się grać i grałem tylko w betę, więc więc tyle co, co zobaczyłem to moje i dzisiaj sobie trochę o tym powiemy, ja się wydowiem więcej co tam zostało zmienione po z Wojtkiem, e, więc słuchajcie, w Vermentaida dosyć mocno tą betę poza tym pograłem sobie, bo tam na plusie mamy te gry tej Tayla te historie, więc sobie przeszedłem drugi sezon Walking Dead z Clementine po tym jak pierwszy sezon przeszedłem no i, no i fajnie się w to gra, no to, to tak jakby się oglądało po prostu interaktywny jakiś tam sezon jakiegoś serialu na Netflixie z jakimiś tam no interaktywny, czyli z możliwościami Wyboru. No i te wybory są w porządku. Niektóre trochę nasiło, oczywiście niektórych w ogóle bym nie zrobił i chciałem robić zupełnie coś innego, ale innej opcji nie miałem, więc musiałem wybrać gorsze zło. Faktem jest, że w to się przyjemnie gra i ta gra się sama przychodzi, a co najważniejsze wpada platynka po całej grze, po prostu jak ją przejdziecie. Więc, więc uwielbiam te gry. Słuchajcie, z takich ciekawszych jeszcze rzeczy... Przede wszystkim, no ze względu na to, że jest zimna, w ogóle w Anglii padało, nie wiem czy wiecie, tu szkoły w ogóle były pozamykane, moja praca była zamknięta, to w ogóle śnieg popadał i, i panika ostra, więc tak sobie pomyślałem, że pogram sobie coś w, nawiąz... w nawiązaniu do zimy, no i pograłem sobie w Steepa, Steep to jest gra od Ubisoft, ona chyba już ma rok albo dwa, gdzie sobie jeździmy na nartach, na desce, na różnych paralotniach, na wind, wind, czymś tam, że sobie tak fruwamy, jak ptaszek i tak dalej i powiem wam, że, że, że jest mega że bardzo fajnie i przyjemnie mi się w to grało nie wiem, czy dzisiaj o tym powiem e, mocno masteruję ten tytuł i ten tytuł jest kompletnie do masterowania więc osoba, która po prostu chce sobie znaczy na, na lajcie też można go przejść ale jednak to jest tytuł, który, w którym się dużo powtarza tych zjazdów, bo tam e, ułamki sekund, może nie tyle ułamki sekund, co po prostu jakieś tam małe odległości między drzewami, to trzeba ogarnąć i po prostu powtarzać. A ze względu na to, że powtarza się strasznie szybko, naciska się guzik, już jesteście z powrotem w górze i znowu zjeżdżacie, co jest dla mnie mega, to po prostu przytrzyma mnie ten tytuł na dłużej. Ale e, po tym wszystkim, e, co, sobie, co sobie w ogóle pograłem... Być może, jak będzie czas, chciałbym powiedzieć o pewnej karciance i Wojtek e, polecam ci ją jak najbardziej, bo to jest karcianka, która po prostu mi zrobiła banie z mózgu. Na, e, nazywa się to Slay the Spire. E, rewelacja. Po prostu rewelacja. To jest e, rogalik w, z wykorzystaniem elementu karcianki i to w zajebiasty sposób. Ja po prostu... Eee, mocno ją cisnąłem, przeszedłem ją w ogóle I powiem wam, że to jest po prostu rewelacja Jak będzie czas, to e, chcę o niej powiedzieć, bo, bo to jest dla mnie małe objawienie, jeżeli chodzi o karcianki Bo w końcu wyszła karcianka, która mi się podoba Pograłem trochę w tego Smite'a e, Hand of the Gods No, no, śmierdzi mi strasznie tym e, Hearthstone'em I no, muszę jeszcze troszeczkę dłużej pograć ale po prostu Slay the Spire jest, jest po prostu genialny, o czym może później powiem. No i oczywiście yy, jeszcze pograłem sobie w jedną grę na *wiarze*, ale, ale tak będzie czas, pewnie go nie będzie, bo jednak przez miesiąc nawet się sporo zbierało. Yy, chciałem jeszcze powiedzieć, że jak Rafał mówił o tych kobietach mafii, to faktycznie, no tam vega i tam jego poziom i tak dalej, ale to jest jego najsłabszy film, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że to jest jego najsłabszy film, to to jest najsłabszy film strasznie był słaby znaczy może nie strasznie słaby ale, ale ale kompletnie obniżył loty i jeszcze chciałem o czymś powiedzieć myślę, że nie myślę, że to będzie na tyle serialowo, filmowo Oscary, Oscary no nie wiem czy ta woda o tych, o tych rybach w akwarium to, to, to powinno w ogóle wygrać a Del Toro jest, jest, jest, jest wariatem ale, ale wydaje mi się, że la, Labirynt był lepszy I myślę, że tym optymistycznym akcentem Możemy zamknąć na razie Hyde Park I przejść do newsów Wojku, czy masz coś ciekawego? Wiesz co, szczerze mówiąc Nie, jakoś nie Nie śledziłem tego, co się tam mhm. specjalnie W świecie gierczkowym dzieje więc jakieś takie grubsze niesy do mnie nie docierały. No jedno, co było z takich najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu, to na pewno to, to, to na pewno Intel Extreme Masters, gdzie, gdzie niestety nasi polscy gracze StarCrafta, no nie przebili się do samego, do samych rozgrywek tam tych powiedzmy takich już finałowo finałowych odpadli gdzieś tam Troszkę wcześniej, natomiast oczywiście byli w najemie, grali ale niestety nie nie przebili się dalej, byli w trochę niskiej formie. No więc jedynie to, ale tak poza tym to żadnych newsów nie mam. Okej. Ja chciałem powiedzieć o w sumie jednej rzeczy, znaczy w sumie, w sumie o dwóch rzeczach ale to tak bardziej związane oczywiście z najlepszą konsolą jaką jest na rynku czyli konsolą PlayStation otóż e, nie wiem, e, pewnie już wszyscy wiedzą, ale, ale ba bardzo fajna jest, e, bardzo fajny jest plus w tym miesiącu e, PlayStation Plus, usługa i, i chodzi o dwie nowe gry, które weszły bo weszedł Bloodborne, który jest o, który Wojtkowi by się spodobał przecież Wojtek lubi takie gry, więc ta gra wchodzi za darmo do nas, co jest, co jest po prostu rewelacją. I gra jest świetna, gra się prezentuje przepięknie i, no i w ogóle jest bardzo dobrym, solidnym tutułem. No i druga to jest Raczej ten klan, który też jest świetny: to on jest zremasterowany, zremasterowany bardzo dobrze, i to wszystko jest u nas za darmo więc e, świetna sprawa e, więc, więc osoby, które zastanawiają się nad kupnem plusa, to, to jest bardzo bardzo dobry moment, szczególnie, że teraz e, zamiast 240 zł od 2 do 22 marca e, za rok płacimy tylko 180 jest 25% taniej, więc e, to jest też dobry moment, żeby uderzyć w te dwie dobre, naprawdę to są dwie dobre gry ale, e, o czym chciałem bardziej powiedzieć? Chciałem powiedzieć o bardzo ciekawej rzeczy, któro, którą robi Sony. E, to się pojawiło, to, to się pojawiło w ogóle dzisiaj. E, otóż wyobraźcie sobie, że Sony wypuszcza nowy telefon, nazywa się X, Xperia XZ2. W ogóle te, te numery, te XZ to... Kurczę, to bardzo ciekawe Wojtek, nie? I e, to jest tam nowy flagowiec od Sony, fajnie, niech sobie wychodzi. I wyobraźcie sobie, że jeżeli kupicie sobie ten telefon, to dostaniecie do niego... Konsole PlayStation 4 Slim w cenie tego telefonu oczywiście telefon jest dosyć drogi bo to jest flagowy i w ogóle te telefony są drogie pojebanie drogie e, kosztuje coś koło 3600 zł co w sumie cena przy iPhonie to to i tak jest e, dosyć niezła no i sobie do tego telefonu dostajecie PlayStation 4. Fajna, fajna sprawa, bardzo mi się coś takiego podoba. Wiem, że nie, pamiętam kiedyś modele Bravi, Sony do, dodawały właśnie też konsole za darmo do niej wybranych modeli. Teraz akurat do telefonu dostajemy konsolę, więc, więc świetna sprawa. Jeżeli ktoś myśli o jednym, to może ewentualnie dostać też drugie. Więc to jest dobre i wiem, że w Polsce powinny być w Euro, RTV, AGD, Saturnach, Media Marktach, w sumie wszędzie. Taka możliwość. No to w sumie to tylko chciałem to powiedzieć od siebie. No i oczywiście chyba też, nie wiem, Rafale, czy ty masz jakieś newsy? Masz, Rafale, jakieś newsy? Tak, crash wychodzi na PC-ty. To jest mój główny news, nad którym ubolewam. Division 2 jest robione. Nad tym nie ubolewam. Ponoć ma być największa gra, może wreszcie się skuszę. No widzisz, że nie da było całkiem w porządku ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że troszeczkę ubolewam, że Days Gone Ta gra o zombiaka, co miała być taka fajna i w ogóle, ogóle zajebiście wygląda, że zostanie przesunięta na przyszły rok Szkoda, bo to akurat był taki tytuł, w który ewentualnie mógłbym sobie pograć, bo akurat zabijanie zombiaków jest świetne no, no, A ta no, no, gra no, naprawdę no, wygląda no, bardzo no, dobrze No i to zostaje przesunięte na przyszły rok no i w sumie masz rację, Rafale, że niewiele się w sumie działo na naszym świecie, więc słuchajcie, przejdźmy dalej, przeskoczmy sobie dalej i przejdźmy do naszego ulubionego działu, jakim jest sprzedaż, więc... Na pewno nie Metal Gear Survive. No. Nie, no nie, spokojnie, ja, ja to... Ja, nie, no jak, no jak z playbacku, nie, nie, nie, nie, a nie, no w, w sumie... Dobra, więc słuchajcie, pierwsze miejsce ma FIFA 18... Drugie miejsce to jest GTA V Trzecie miejsce ej, ej, może będziecie zgadywać Na przykład, co ma trzecie miejsce? <grym> no kurwa, to nawet nie ma No nie, no nie eee, Trzecie miejsce ma Call of Duty eee, Czwarty jest Mario Kart 8 Deluxe Piąty jest Monster Hunter World eee, Szóste jest Super Mario Odyssey Siódme jest nowe UFC 3 ósme to jest PUBG, dziewiąta jest Zelda i dziesiąta jest nosi? Shadow of Colossus, no, remasterowana pieśle. edycja, podobno bardzo fajna. E, słuchajcie, nie ma się tutaj co rozpisywać, faktycznie nie ma Survive'a, ale powiem wam szczerze, że ta lista chyba nie jest jakaś aktualna, ponieważ e, po prostu nie ma aktualnej listy. Więc ta lista jest sprzed tygodnia, więc może ten Survival ci się pojawi. E, pojawi ci się może Rafale. Nie, no może nie będzie na pierwszym, ale gdzieś tam będzie powiedzmy na... Siódmym. o. No, to, to nie jest to samo. Dobra, więc słuchajcie, nie ma co przedłużać główny temat, Wojtku, jak tam Vermintide 2? Jak tam wrażenia? Jesteś zachwycony? Czy do, dobre zmiany zrobiły? Czy seria się rozwija? Zacznijmy od tego, że jestem trochę niedo, niedoleczony jeszcze, znaczy, no, może i wyleczony, ale co chwilę kaszle, więc jak zacznę jak się przerwę, to znaczy, że właśnie tutaj umieram i, i, i, I tyle yy, A jeżeli chodzi o samego Vermintida <coughs> O, tak jak teraz właśnie znaczy, Jeżeli chodzi o samego no. Vermintida To yy, trochę się zdziwiłem Kiedy powiedziałeś, że, że W zasadzie niewiele jest zmian yy. Nie, nie, nie, nie, poczekaj poczeka, poczeka, poczeka, poczeka. Bo ja, jak go odpaliłem I zobaczyłem I pograłem, to stwierdziłem Że niewiele jest zmian Jak pograłem pół, dłużej, to wychwyci, Wychwyciłem sporo w nim zmian ale gameplayowy, bardziej taki gameplayowych też. Znaczy, no wiesz, no bo idea jest nadal, taka sama, nic się nie zmieniło w tym temacie, czyli mamy drużynę, która przedziera się przez kolejne hordy przeciwników po to, żeby gdzieś tam dotrzeć do jakiegoś miejsca i, i wykonać jakąś misję, więc no pod tym względem na pewno się nic nie zmieniło, no bo cóż, też by się miało zmienić. Nie, nie zmieniło się również pod tym względem, że nadal mamy tych samych bohaterów. To jest ta piątka a, o, szkoda, a szkoda, a szkoda, bo, bo, bo powiem ci, bo wiesz co, ja jeszcze sobie Vermentida jedynkę e, porównuję do dwójki na tej samej zasadzie jak Left 4 Dead do jedynki i dwójki, ja jestem kompletnym fanem Left 4 Deada, kompletnym i faktycznie tam, tam jakichś większych zmian nie było, aczkolwiek na przykład postacie były zupełnie inne i tutaj też szko, szkoda, że się nie pokusili, żeby po prostu te klasy postaci były trochę inne znaczy, No, ale według mnie, no? według mnie oni zrobili coś lepszego No dobra, jedziesz, no, i, no wiem <kłynie> przepraszam, ten kaszel. jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat, to jest to lepiej zrobione, niż gdyby nagle jakiś nowych bohaterów poddawali, albo pozamieniali, ale do tego jeszcze, jeszcze za chwilkę wrócę, natomiast jeszcze jakby pociągnę ten wątek, czemu to, te gry, to są te same gry, tak? no, no bo znowu masz ten sam model, te znajdźki, tak? gdzieś tam po drodze się leczysz, przedzierzysz się dalej i tak dalej. Ale, ale gra została zmieniona myślę, że ten Left 4 to jest taki dobry przykład bo tam przecież jest podobnie jedynka była taka no, fajna bardzo fajna ale dwójka w, to, już było, to już była naprawdę solidnie poprawiona wersja z różnymi nowymi fajnościami podobnie Killing Floor tak? jedynka była fajna ale dwójka naprawdę zrobiła olbrzymi postęp no i Vermintide też tutaj się wpisuje w ten model gdzie też nie mamy jakichś, nie wiadomo, nowych, nowych rzeczy. Znaczy, takich, takich, powiedzmy, jakiś nowy bohater teraz, nie? Albo coś takiego. No tego nie mamy akurat, ale co mamy? Mamy tą samą piątkę bohaterów, przy czym każdy z nich ma trzy klasy. Czyli łącznie można powiedzieć, że jest 15 klas 15 klas y, bohaterów i to nie jest powiedziane na wyrost, bo rzeczywiście każdy z nich się różni. On ma zupełnie każdy z tych, z tych klas, każda z tych klas, czyli każda z tych 15 klas y, ma, y, ma swoje drzewka talentów pasywnych. Y, I każdy, to, każde takie drzewko to jest 5, 5 jakby poziomów po 3 skile, czyli każdy ma 15 pasywnych do wyboru skili, z których oczywiście na misję może wybrać konfigurację pięciu różnych tych skilli, więc to powoduje, że pomimo tego, że bohaterowie może są w pewnym sensie ci sami, ale oni są zupełnie inni, bo weźmy takiego krasnoluda, gdzie on ma swój standardowy jakiś tam wariant, po prostu zwykły krasnolud gdzieś tam ma jakieś tam swoje, swoje skille, ale ma w drugim wariancie, jest bardziej jednak taki tankowaty. Ma bardzo dużo skili takich tankowych, plus ma na przykład unikatowy tylko dla tej klasy Miotacz Ognia i jeszcze tam parę innych takich unikatowych rzeczy. A w trzecim wariancie, w wariancie takiego Slayera, bądź tam Maksuka się nazywa Slayer, jest po prostu takim Furiatem, który jest chodzącą śmiercią i przedziera się w ogóle bez żadnego pancerza z gołą kratą przedziera się przez kolejne hordy wrogów z jakimiś tam dwoma toporami i w pełnej fuli. Więc jeden krasnolud, ale masz trzy różne klasy, każdą się gra zupełnie inaczej, nie? ale nadal, nadal oczywiście ta... No i każde, każda klasa, każda klasa indywidualna ma jeszcze dodatkową swoją umiejętność specjalną, jedną aktywną którą może uaktywnić po naładowaniu się tam, powiedzmy. A, tak, to nie, to nie, ta a wyczerpałeś temat tej najlepszej gry, jaka teraz wyszła i jaką mamy recenzję, więc to już koniec? Tych już na przykład to pokazuje, że ten przeskok między jedynką a dwuką jest bardzo duży. Mhm. Także to, jeżeli chodzi o, rozumiem, że mam kontynuować po prostu, że nie chcę się znaczy, nie no to, wiem to, no... to jedziemy dalej. Nie, nie, wyczerpałem temat bohaterów. Myślałem, że Krystian coś na ten temat powie, ale. ale znaczy, rozumiem, że, że... Wiesz co, bo ja po prostu miałem BT i nie miałem dostępu do tych wszystkich. Dobra, klas Dobrze Rozumiem, więc może ja jednak będę kontynuował. Po prostu nic się nie rozumiem z Nie wiem, Okej, okay, do, dobra, okej. Okay, okay. Dobra. Więc jakby tyle, jeżeli chodzi o klasy. I każda z tych klas ma jeszcze swoją unikatową broń jedną. Na przykład właśnie ten miotacz ognia dla, dla kresnoluda, jakaś tam specjalna włócznia, taka glewie dla, dla elfa i tak dalej. Więc każde coś tam ma takiego swojego unikatowego. No i to jest chyba, już pokazuje, jaki jest przeskok. Kolejna rzecz. Też został zmieniony system system lutu, to znaczy on jest podobny, ale troszeczkę jednak zmodyfikowany. W tej pierwszej części rzucało się kośćmi i jakby im więcej się zrobiło rzeczy po, po drodze, w misji, tym miało się szansę na wyrzucenie w kościach odpowiednich jakby punktów i wtedy miało się szansę na lepszej jakości lut. W dwójce jest troszkę inaczej, <śmiech> już nie rzucamy kośćmi, tylko ładujemy taki pasek. Im więcej rzeczy zrobimy, to, ten pasek luto się nam jakby powiększa, więc jeżeli zbierzemy trzy książki, dwa grimuary, <śmiech> które są takim jakby właśnie gwarantem lepszej jakości luto, do tego, powiedzmy, znajdziemy jakieś specjalne znajdźki takie, które wypadają z takiego uciekającego szczura z workiem skarbów. I do tego jeszcze, powiedzmy, wykonamy jakąś specjalną misję, albo, albo no, nikt nie umrze, na przykład wszyscy dobiegną do, do, do, do mety, czy tam do finału, to w tym momencie ten lud jest lepszy, niż gdybyśmy to wszystko olali, tylko przebiegli tam jeszcze by ktoś po drodze zginął i nie dobiegł do końca, to wtedy mamy te, ten jakby lud mniejszy, więc już nie ma tej, tego elementu losowości, co prawda? który był całkiem jest w jedynce, ale może rzeczywiście nie, nie zawsze był uczciwy, bo czasami się zrobiło wszystko, a kości się tak potoczyły, że się tam nie, nie dostało z niczego fajnego. Więc tutaj też jest zmiana. Bardzo duża zmiana jest, jeżeli chodzi o system e, statystyk, które zostały tutaj bardzo uproszczone, bo e, znaczy uproszczone, w jedynce też tam nie było jakiejś rewelacji, ale tutaj ogranicza się to wszystko do w zasadzie tak zwanego hero power, to znaczy, to jest, taka, to jest taka informacja o tym, jak twój bohater jest już mniej więcej nakoksowany i w zasadzie nie masz pojęcia, na co się to przekłada do końca, bo nic to, niewiele to mówi. Yy, więc mamy jakiś tam hero power, tam są trzy progi na chyba 100, 200, 300, jeżeli chodzi o misje, te, yy, te takie standardowe weteran, rekrut, weteran i tam potem chyba jest, yy, nie pamiętam nazwy tej trzeciej trzeciego poziomu trudności, a później jeszcze jest poziom legendarny. Jakby wchodząc do, do konkretnego poziomu trudności, twoja postać jakby ma ucięty ten hero power do takiego poziomu, jaki może być maksymalny na danym poziomie trudności. Czyli jeżeli gramy na weterana, to tam zdaje się 100 maksymalnie. Jeżeli, znaczy na rekrutanta, to podstawowy poziom to jest 100 maksymalnie. Więc jak już masz nawet broń, która sama w sobie ma tam 150 hero power to to Ci nic nie daje, bo, bo, bo maksymalnie jest 100. To znaczy ja też mówię to trochę tak, jak ja to rozumiem, a prawda jest taka, że twórcy gry nigdzie tego sensownie nie wytłumaczyli i to jest tylko tak, można się trochę domyślać, jak to działa. Yy, natomiast nie jest to specjalnie fajne, bo do, de facto my nie wiemy do końca yy, z jaką siłą tam uderzamy, jaki jest ten damage, chociaż dodano takie manekiny jakby bitewne, manekiny testowe w hubie początkowej. Tam rzeczywiście można sobie sprawdzić, jak się bije, to tam pokazuje się cyferka jakaś, jak, z jaką mocą się uderzyło. No ale to nie wiem, co stało na przeszkodzie, żeby po prostu napisać, jaki się ma DPS w danej chwili. No ale podejrzewam, że to y, jakieś, jakieś tutaj musiały być za tym przesłanki, żeby tego nie podawać. Może to, że że po prostu z wyższymi poziomami trudności na przykład potwory są bardziej odporne i to by mieliło graczy. No nie wiem, trudno to, to, to mi powiedzieć, ale to na pewno jest coś, co można policzyć na minus. Yy, I w zasadzie jedyny minus jeszcze dodatkowy, jaki bym w Ermited dwójce znalazł, to jest ten, że gra jest trochę niestabilna, to znaczy lubi się skraszować, lubi się wywalić. Yy, może jak się już wgra, to potem do końca misji nie ma żadnego problemu, bo nie miałem że, że takiej sytuacji, żeby mi nagle wywaliło grę w trakcie misji, nie? ale czasem przy ekranie ładowania albo przy otwieraniu skrzynki coś, coś pójdzie nie tak i się gra zawiesi. Ale tak naprawdę to jest jedyny minus i podejrzewam, że on tam prędzej czy później w jakimś patchu będzie naprawiony. Teraz Przejdźmy troszkę do, do, <coughs> Przepraszam, do tego, co jeszcze zostało poprawione. Na pewno same, same plansze, same obszary, które zwiedzamy, one są tu jakby to powiedzieć, to nie są otwarte oczywiście światy. To jest jakiś tam tu, jakaś tam mapa jednak tunelowa w pewnym sensie. Natomiast dość szeroka. To znaczy jest mnóstwo jakichś zakamarków, mnóstwo takich miejsc, gdzie my się nie przyciskamy jakimś korytarzem, tunelem, ulicą, tylko jest jednak, nie, tylko jest jednak taki dość otwarty ten, ten, ten, ten, ten, ten świat, jakieś pola, jakieś, jakieś powiedzmy nie, budynki, zakamarki, ruiny. Mnóstwo, mnóstwo różnych takich uliczek, małych, wąskich przejść, ukrytych komnat, takich tego typu rzeczy, gdzie może być pół po, po, pochowany, czy tam te znaczki, które cię leczą, czy, czy, czy, czy wzmacniają, czy, czy nawet właśnie te książki i grimuary, które podwyższają ten poziom lutu na końcu. Więc pod tym względem na pewno jest o wiele, o wiele fajniej niż w jedynce i też same mapy wyglądają naprawdę fajnie, naprawdę są ładnie zrobione. Jakieś tam ruiny y, krasnoludzkie, jakieś tam y, powiedzmy y, jakieś takie pola typowe z fajnym, fajnymi widokami, y, jakieś y, ruiny, zamki, nie zamki, fortece, nie fortece, kopalnie, y, jedna z fajniejszych takich ciekawszych map. Znaczy ciekawszych, może prostszych, ale co w niej zaskakuje, że wchodzi się do kopalni i tam jest po prostu ciemno. Zazwyczaj w grach jest to tak rozwiązane, że tam jest no trochę ciemniej, tak? jest nie wiem taki półmrok, może trochę mniej kolorów, ale generalnie jest jasno. Tutaj nie, to się wchodzi do kopalni, jest po prostu ciemno, nic się nie widzi i jeżeli się gdzieś tam od, odejdzie od tego wagonika, który się pcha ze światłami, no to, no to nic nie widać. Ale nie wiem, Wojtku, czy pamiętasz taką misję? A ona była w jedynce, chyba chodziło właśnie się po zamku i tam też było mega, mega, mega ciemno i tam chyba nawet to było rozleżane w ten sposób, że albo masz pochodnie i coś widzisz, albo nie masz pochodnie i nic nie widzisz, ewentualnie jakiś kompan no chodzi nie. tylko z pochodnią, a reszta po prostu atakuje, no i tylko jedna osoba trzyma pochodnie, więc wbrew pozorom nie może nic zrobić, ale ona rozświetla całą... Całą właśnie okolicę, bo w tym zabku było właśnie tak ciemno. I właśnie to pamiętam z jedynki hmm. też. Ale w jedynce nie było takiej misji, chyba że w jakimś. Była, oczywiście, że w była. Grałem, była, w której nie grałem. A, widzisz, na, widzisz. Pewno, na pewno nie w podstawowej wersji Na pewno nie w tych DLC, które były bezpłatne Jeżeli taka misja była, to musiała być W jakimś opłatnym DLC Które przyznam że nie, nie kupowałem W jeden yy, Z hmm. tego co się hmm. orientuję, to Vermintide jak wyszedł na konsoli Chyba nie wiem, pół roku albo rok po, po wersji z, z PC, miał po prostu więcej Więcej darmowych rzeczy No ale dłużej no, to czekałem. Możliwe. No. To możliwe, nie wykluczam, że że tak. tak było, natomiast tak, tak. No ja w jedynce czegoś takiego nie doświadczyłem, doświadczyłem mhm. tego dopiero w dwójce w standardowej misji yy, i tam naprawdę było strasznie ciemno, więc... Fajnie, no, no, no, cfaj, to, jeżeli to było dość źle, tak, tak, tak, tak, to, to pamiętam coś takiego właśnie z jedynki. Yy, no pewno też na no plus jest yy, taka jedna z podstawowych rzeczy w ogóle, która rzuca się w oczy, to jest to też że zupełna zmiana, jeżeli chodzi o, o przeciwników, a przynajmniej spora zmiana, może nie całkowita, ale spora, bo oprócz skavenów z jedynki mamy tutaj jeszcze siły chaosu. I to jest naprawdę fajne, dlatego że one są zupełnie inne niż skaweni, z, z zupełnie inaczej się z nimi walczy. Znaczy też się, się czuje na no bigos, ale one są bardziej wytrzymałe, częściej tam posługują się jakimiś tarczami, często zadają, są po prostu mocniejsi, większy damage zdają. Dodatkowo jednostki specjalne, nowe chaos, siły chaosu, które się pojawiają, to będzie na przykład mag, który potraficie gdzieś tam wyrwać z pola bitwy jakąś taką przyciągającą się, ona się pijawka zresztą nazywa w tej grze, i on wysysa cię po prostu. Przyciąga do siebie i wysysa. Jest na przykład taki mag, który przywołuje takie magiczne wiry, i te wiry potrafią przeorać całe pole bitwy, wciągają drużynę, wciągają też przeciwników, wszystkich wciągają i, i tak rozrzucają, że tak powiem, po okolicy, jest, no, jest o wiele większa pula tych minibossów. W jeden, co tam był tylko ogr, rat, a w dwójce mamy już tego troszkę więcej. Mamy trolla, <śmiech> mamy trola, mamy, mamy, też mamy ogr rata, mamy, ale też takiego jakiegoś, taki pomiot, jakiś chaosu powykręcane, takie połączenie ogrota z jakąś wielką pijawką, nie wiem czym, mackami, e, więc tego jest już troszkę więcej, jest jeszcze jakiś taki też skawieński, pancerny miotacz ognia, nie wiem jak to nazwać, ale jest też taki karaś. E, powiększeniu uległa też liczba tych właśnie takich pomniejszych jednostek specjalnych, które są mocniejsze, na przykład w chaosie są to takie opancerzone skurczybyki, których naprawdę ciężko zabić, a zazwyczaj się albo strzela z wszystkiego, co się ma, trzeba walić w głowę, bo już upancerzenie w dwójce jest o wiele większe niż w jedynce, więc troszkę to inaczej tam wygląda ta walka. Często trzeba po prostu albo celować rzeczywiście w głowę, albo wręcz kogoś zajść z tyłu, uderzyć z tyłu, bo on z przodu będzie się bronił, albo z przodu będzie miał większy pancerz. Więc wygląda to po prostu jakby na bardziej urozmaicone wszystko. Yy, sama, sama, sama arsenał broni zresztą też jest olbrzymi, bo tak jak powiedziałem tutaj nie tylko każda klasa ma swoją taką specyficzną broń. Znaczy generalnie każda z klas się posługuje pewnym repertuarem broni. i y y y Jest ich naprawdę sporo. Natomiast yy, ona troszkę uległa zmianie modyfikacja i zdobywanie tej broni, bo ile w jedynce było tak, że po prostu ulepszanie broni polegało na tym, że ulepszało się jej statystyki, a jednocześnie ulepszał się w magiczny sposób jej wygląd, tak? Miałeś tam na początku zwykły powiedzmy młotek jakiś tam, a nagle on upgrade'ujesz, go upgrade'ujesz i nagle on już nie jest z wyglądu takim zwykłym młotkiem, tylko jest już jakiś zdobiony, jakieś takie fajności. W, w dwójce tego nie ma. W dwójce poprawiasz statystyki, ale nie poprawiasz wyglądu. Wygląd Takie po pod DLC się nie zmienia, to, bo wygląd jest z tego, co się zorientowałem, jest jakby czymś, co tutaj się nazywa iluzją i polega na tym, że możesz ją dodać do broni. Wyobrażasz sobie, że w nie tak wiesz, kupujesz za miliony koron może zmienić, grackich wygnął, taki, wiesz, kijek zwykły, nie, i on potem by. mówi, no i jeszcze 15 zeta, jak chcesz, To jest zdecydowanie, no dużo tam jest rozwiązań pod DLC, ale też na przykład troszkę budzi to wątpliwości może takich, że ja mam już jednak troszkę godzin w to rozegranych. No tak, trochę to tak wygląda e, rzeczywiście, ale i rzeczywiście może się wydawać, że to będzie pod Delsaki i pewnie będzie pod Delsaki. E, natomiast a, a, ale m, być może jestem jakieś szanse, bo jakieś tam iluzje dropią, ale znaczy dropią, one po prostu są już w przedmiotach, które wylosujesz, czyli dostajesz jakiś przedmiot, on już ma jakąś tam iluzję, możesz tą iluzję wyciągnąć z tego przedmiotu i dodać do innego przedmiotu, więc one są takie przechodnie można powiedzieć, więc to nie jest złe, ale z drugiej strony na no, wszystkie te skrzynki i różne fajności, które mi wydropiły, to prawda jest taka, że tych iluzji mam bodajże dwie albo trzy i one naprawdę niewiele zmieniają w wyglądzie tej, tej broni, więc... Więc, ale też nie narzekam, dlatego że mam świadomość, że ja jestem gdzieś tam na początku, a w endgame może to wyglądać zupełnie inaczej, nie? bo co innego będzie dropiło gdzieś tam pewnie w, na, na wyższych poziomach, a już tam o legendarnym to nawet nie, nie wspominając, bo podejrzewam, że dopiero tam się zaczyna zabawa. Jak już jesteś wykoksowany we wszystkim i masz ten hero power jakiś tam wyśrubowany, to nagle co, na czym ci zależy? Zależy ci na tym, żeby lepiej wyglądać i podejrzewam, że tam dopiero zaczynają dropić te rzeczy, z gdzie naprawdę fajnie coś tam wygląda. Nie? Zresztą to też jest fajnie zrobione, bo jak mówiłem, że, jest, że każda postać ma trzy klasy, to one też zupełnie inaczej wyglądają w tej grze, już na domyślnie po prostu. One są inaczej ubrane, inaczej tamte, nie? I, ale to one nie są, jakby te ubiory nie są na sztywno. To znaczy po prostu tam jest taka cała pula, to się nazywa cosmetics i po prostu możesz sobie tam, jak ci dropnie, oczywiście mi tam jeszcze jest z y ale możesz sobie po prostu tą postać, przystosować jej wygląd i podejrzewam, że na tym się skoncentruje rozwój tej gry po to, żeby po prostu gdzieś tam po wykoksowaniu swojej postaci do 30 poziomu, bo to jest maksymalny poziom, żeby po prostu zacząć śrubować sobie ten wygląd i żebyś się świecił jak psuje co pewnie gdzieś tam w pewnym momencie. I to jest fajne. I ja to akceptuję, bo ja też lubię takie rzeczy. No ja mówię teraz trochę zgaduję i strzelam, przyznam szczerze, no bo nie wiem jak będzie w tym Endgame, bo do niego nie doszedłem, ale tak byłoby bardzo rozsądnie i to, co pokazujemy menu i ten interfejs to wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie, że, że w pewnym momencie, kiedy już przechodzisz tą grę, zbierasz wszystko po kolei, to tylko ci zależy na tym, żeby coś tam fajnego wydropiło i, i tak, nie? Żeby jakoś lepiej wyglądać niż, niż, niż przed chwilą. Jedno, co tam jest fajne, że jak ktoś grał w jedynkę, to ma kilka takich właśnie strojów, czy tam wyglądu z jedynki, może sobie w dwójce zastosować. No. Także to, to, tak, to tak na już. Ale w Jedence też tak było, że przez bardzo długi okres po premierze jeszcze gra była rozwijana w zasadzie do samego końca i podejrzewam, że tutaj twórcy z Shark pójdą za ciosem i zrobią to samo w dwójce, bo czemuż by nie, nie? I w ten sposób przedłużą żywot tej gry jeszcze o jakiś znaczny okres y, czasu. Ja jeszcze pamiętam, że chyba we wrześniu albo w październiku dodatek wyszedł. Do jedynki. Yy, no możliwe, możliwe. No. Bo tam rzeczywiście do samego końca była zabawa. Yy, dobra, bo, <coughs> no także. Bo boję się, że zaraz mnie nie będziesz słyszeć, bo może być taka możliwość, ale chyba będziesz mnie jeszcze słyszeć. W związku z tym, Wojtku, czy nie masz wrażenia, że ta gra jest łatwiejsza niż, niż jedynka? Ze względu na to, nie wiem czy mnie... słyszysz mnie, Wojtku, teraz? Tak. Tak. Tak, nie? Tak, tak słyszycie, ale. Dobra, słabo. Okej, okay. to, to, to, to może coś zrozumiesz. E, ja będę ciągnął. E, nie wiem, czy zauważyłeś jedną taką fajną, niefajną rzecz, że jak zbierasz wszystkie te e, pa, m, mikstury na mapie, e, książki e, do siły, do zręczności, do szybkości i tak dalej, to kiedyś miałeś jedną taką miksturkę. A teraz masz specjalne sloty na nie, w związku z tym możesz zbierać parę miksturę i, i parę rzeczy. Nie musisz rezygnować z jednego kosztem drugiego. I przez to mam nadzieję, że gra jest troszeczkę łatwiejsza. E, nie wiem skąd ten wniosek, bo jest zupełnie inaczej. Jest dokładnie tak jak w jedynce. Masz jeden slot na, na leczenie, jeden slot na miksturę e, i tyle. I tyle. I nie, ma, nie masz więcej żadnych slotów, a jeżeli chcesz wziąć nie, książkę, nie, właśnie, no to nie. musisz pozostawić na miejscu leczenie. Jeżeli chcesz wziąć Grimuar, to musisz pozostawić miksturę. Nie ma tutaj dodatkowych slotów. Jest dokładnie tak jak w jedynce. A kurczę, a ja, a, ja, a ja mogę się założyć, że w becie miałem zupełnie inną opcję. Kurf. No może mieć w becie. Ja mówię, jak jest w finalnej wersji, a przynajmniej na PC. Jest tak jak w 1C. Masz jeden slot na leczenie, i tylko a, jeden, jeden, a... Slot leczenie, jeden slot na leczenie i jeden slot na. A powiedz, na dobra, Wojtku, a, a powiedz mi, grałeś od, od jakiegoś tam normalnego poziomu? Ja na razie grałem w, poziom, w poziomie rekrut, czyli ten naj, najniższy poziom Aha, to, to nie, to i nie. weteran, czyli trochę wyższy. Kurczę, nie wiem, bo ja, ja miałem wrażenie, że ja mogłem wziąć parę mikstur ze sobą i w ogóle zdziwiłem się. Książka, nie wiem jak działała, książka chyba działała, że może. albo leczenie, albo książka, ale miałem wrażenie, że mia, mogłem wziąć parę mikstur, co mnie w ogóle zdziwiło. Ehm, nie wiem, może, nie, nie. może tak, tak było, może zrezygnowali z tego, koniec. nie wiem. Może była to kwestia bety, nie? No to mogło tak być, ale, ale tutaj nie, nie. Po prostu jest takie w Może Masz jedną miksturę wiem, wiem, wiem, wiem. I, i koniec. I jeżeli no i co? chcesz mieć gilmoire albo książkę, no to rezygnujesz z leczenia albo z mikstur. E, powiem szczerze, że jak grałem w jedynkę na czwórce, e, du, dużo, naprawdę, dziesiątki godzin i odpaliłem sobie tą dwójkę na komputerze, na maksymalnych detalach. W sumie ta gra chyba nie ma jakichś wielkich wymagań to powiem Wam, że po prostu jak to pięknie wyglądało. Może jedynka też tak ładnie wyglądała, ale ze względu na to, że ja mam PlayStation, no to czteroletnią czy pięcioletnią konsolę, więc to troszeczkę inaczej wygląda. No i po prostu ta dwójka dla mnie jest przepiękna. Nie wiem, nie wiem jak to tam się skaluje do innych gier na pc ogólnie, ale naprawdę nie wiem, dwójka bardzo mi się podoba graficznie, szczególnie, że tam się naprawdę dużo dzieje no nie w dwójka jest zdecydowanie ładniejsza również napisy jedynka była ładna ale, ale nie miała takiego Fuh, czego nie wiem takiego fajnego oświetlenia, cieniowania ostrości trochę no no, no jednak, wygląda, jednak dwójka wygląda o wiele o wiele lepiej więc tutaj, jak najbardziej, Te, też takie mam odczucie, że jest o wiele ładniejsza. Zresztą, same mapy, niektóre miejsca, które się odwiedza, kiedyś nas spogląda z góry gdzieś tam na jakieś miasto w oddali, no to wszystko wygląda naprawdę świetnie. Zresztą, las na przykład jest super zrobiony. Jak się zresztą w trzecim akcie, pierwsza misja, ona była w becie jak się idzie przez to pole yy, pole jakiegoś zboża A, i, no. i, i wpieprze się tam w ten, no to naprawdę wygląda świetnie znakomicie I, i zupełnie są jest inna kolorystyka no tak tak no zdecydowanie jeżeli chodzi o grafikę jest to na plus zresztą model walki też został troszeczkę Yy, udoskonalony też, yy, już w jedynce była faj faj fajna, ale w dwójce jest to jeszcze bardziej soczyste. Czuć każdą broń, która się używa. No, bez, bez dwóch zdań jest to znakomita produkcja i na pewno można ją polecić. Um, yy, powiedz mi Wojtku, yy, są tam kontrakty? Z jedynki? Yy, powiem ci tak, kontrakty w jedynce zostały dodane nieco później. Aha, ty, a, no, no, no. Więc ja w jedynce kontraktów przyznoszę, że nie robiłem, bo one zostały gdzieś tam w którymś poczuł czy tam w dodatku dodane, ale w dwójce są i w dwójce działają bardzo fajnie. To znaczy, to jest takie dodatkowe urozmaicenie, nie? Tak, mm -hmm. tak, tak. Przejdź tak, tam tak. bez znajdzie, żeby cię nie trzeba tak, było podnosić, tak. jak zginiesz to na no, amen i tak dalej. Ale tak za, to jest. za zajebiste itemy. E, za skrzynki. A to jest inaczej to tam miałeś Także takie zajebiste... Jakby wszystko jest w tych skrzynkach. Aha, aha, aha, no widzisz, a tam miałeś, wiesz, musiałeś trochę farmić, ale miałeś zajebiste itemy. Na, naprawdę już, już, już o, ostatnie stopnie, że tak powiem. Wiesz to tutaj to działa troszkę inaczej. W ogóle ten system zdobywania broni i kraftowania wygląda trochę inaczej. Tutaj jakby gra daje ci skrzynki i ona, i w zależności od tego, jaką tam misję przejdziesz, albo jaka to jest skrzynka, to tam możesz mieć przedmioty, o maksymalnej wartości tego wspomnianego Hero Power, czyli to może być powiedzmy 100, 200, 300 maksymalnie, czy coś, może, może są jakieś wyższe, nie wiem, ale chyba 300 to jest maksimum i po prostu otwierasz tą skrzynkę i masz jakiś tam przedmiot i on ten przedmiot jest mniej więcej skalowany do tego, na jakim ty jesteś poziomie. Czyli nawet jak masz skrzynkę, która ma tam maksymalny poziom Hero Power 300, to ty nie dostaniesz tam przedmiotu 300, jeżeli... Jeżeli po prostu nie jesteś w tym momencie, nie? Tylko dostaniesz na swój, na swój poziom. To powoduje, że ludzie zaczynają trochę cwaniakować i na przykład nie otwierają skrzynki, bo wychodzą z założenia, że sobie ją otworzą na no wyższym poziomie, nie, nie? Wiem, no, no. po prostu będą mniej. I to chyba. Ja nie jestem pewny tego, ale tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, nie wiem czy tak jest, ale mówię, jak gra niewiele tłumaczy w tym, w tym aspekcie, że że i każdy poziom to jest jakby podniesienie tego hero power o 10. Czyli jeżeli ja mam 10 poziom, to maksymalnie mogę mieć tam wydropić, mimo że jakiś przedmiot na poziomie 100. A jeżeli mam 30 poziom, to na poziomie 300. Jak na 17 poziom, to na poziomie 170. Tak chyba to wygląda. Bo tak przynajmniej z doświadczenia mogę powiedzieć, że tak jest. Ale czy tam jest jeszcze jakiś dodatkowy modyfikator do tego? No być może jest. Raczej nie, ale być może. Natomiast no to jest ten efekt, że potem masz krasnoda na 15 poziomie, otwierasz skrzynkę, która jest maksymalnie do poziomu 100, no to dostaniesz maksymalnie poziom 100. Ale jeżeli masz 15 poziom i masz skrzynkę, która może ci dropnąć do poziomu 200, no to dostaniesz te 150, nie? bo masz 15 poziom. Więc tak to chyba działa. Podobnie z kraftowaniem. Kraftowanie jest po prostu dostosowane również do poziomu twojej postaci. Mało tego, dropnąć drop, ci może skrzynka, powiedzmy do poziomu 200, masz jakąś postać na trzecim poziomie, oh, to ci z niej wyskoczy poziom, to ci, jak otworzysz tą postacią na trzecim poziomie, to tam będziesz miał przedmiot do 30. Nie? Ale jak, masz poziom, jak zmienisz postać, masz tą skrzynkę już, zmienisz postać, otworzysz tą samą skrzynkę, a to postać będzie na 17, no to masz na przykład przedmiot na tam mniej więcej do, 100, do tego 100, 170 km. Czyli w zależności od, od tego, jaka system. postać otwiera tą samą skrzynkę i ten sam przedmiot, to ten przedmiot jest inny? Nie no, przedmiot, jaki przedmiot? Skrzynkę. Jak otwiera skrzynkę, bo skrzynka... No tak, ale mówisz, no, że, że przedmioty mają jakieś tam levele, tak? Tak, ale chodzi o to, że masz jakąś skrzynkę jedną. Powiedzmy, że Masz, bo to jest taki magazyn jakby skrzynek. Ona no. powinna być wspólna, w jedynce była wspólna, dwójce chyba też powinna. No i ta, jedyn... i ta skrzynka jest wspólna i przedmiot, który ci z niej dropnie jest jeden i on jest, do... I on jakby dropi dla tej postaci, która otworzyła skrzynkę. Czyli jeżeli otworzy tą skrzynkę krasnolud, to dostanie swój krasnoludzki sprzęt, ale jeżeli tą samą skrzynkę otworzy yy, tam powiedzmy czarodziejka, no to też ten sprzęt będzie dostawany do czarodziejki, a nie a, do krasnoludu. A to jest zupełnie chociaż... inaczej. No, ale jest, jest choć, że chodzi o otwieranie skrzynek, to jest w ogóle dostawanie lutu, no to jest, tak jak mówię, to jest dostosowane do tego, kto otwiera i jaki ma poziom. Ale to jest lepsze niż w 1C, Wojtku? Na pewno jest o tyle fajniejsze, że jak dostajesz, jaką, że, otw że otworzysz, otwierasz konkretnym bohaterem, to wiesz, że dostaniesz coś dla tego bohatera. Mhm a nie tam nagle łuk dla alfa a Ty w ogóle nie grasz Elfem na przykład, nie? No, no, to jest na pewno by fajniejsze tak, by i tak. mi się, to mi się podoba. Jeszcze zresztą jedna jest rzeczy, że teraz mam, bo w Jedence był chyba tylko, o dobrze pamiętam, jeden jeden taki przedmiot dodatkowy, modyfikator, jakiś trinket chyba to był i to wszystko, nie? A w trójce masz już trzy rzeczy, to masz jakiś amulet, jakiś tam właśnie coś tam, jakiś trinket i tak dalej. Masz trzy takie modyfikatory, jakiś naszyjnik, trzy takie modyfikatory dodatkowe i one są uniwersalne już. Czyli to broń jest indywidualna, no, ale no. nie, w jedynce na pewno były też trinkety dostosowane do, do postaci, z tego co pamiętam. A tutaj ale były też te, uniwersalne. są wspólne. Może były, no może. może były. były. Mhm. No, ale dobra, no, dobra. Wiesz, ja też, ja też przypominam, że ja grałem w to, tego Verminta i jedynkę dużo, ale nie grałem, że tak powiem, aż do końca, nie. do kolejnych tam wszystkich delcaków, więc jak potem były różne zmiany, bo na przykład ten Hiroditz w jedynce był, ale, ale mówię, on do, został dodany później, nie? Mhm, Kupa rzeczy zostało dodanych później no, tak, i tak, ja tak. już się na to nie załapałem. Wszedłem do gry, zobaczyłem, że coś tam jest, zna, no, ale jakoś tego nie. Mhm sobie nie, nie, nie wyśrubowano. No, e, no e, ja przede wszystkim czekam. Czekam na to, aż wyjdzie to na konsolę. Oczywiście już grałem w tą betę na, na kompie, no, ze względu na to, że to wyszło tylko i wyłącznie na kompa. Więc e, myślę, że w tą dwójkę bym pograł. Nawet, Wojtku, mógłbym z tobą pograć. E, wiem, że tam, e, tam jest e, to, że ja, jeżeli ktoś jest słaby, no, to to, widać, to że to było słaby. I, i, I to oczywiście idę. Z... Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę Aha. w ogóle z jedynką. Nie, no, no w sensie, że byłem nie byłeś w stanie klepnąć zczyć. Czy nie na wyższym e, e, poziomie? No bo już na wyższym poziomie no to już nie, nie ma zabawy. Albo jesteś dobry, albo jesteś, jesteś słaby. I po prostu jakaś ogarnięta ekipa wywala jakieś tam słabszych graczy. No a ja ze względu na coś. Się... Po, po czym to było widać? No nie wiem, bo e, na tym, na. Nie, nie, nie, nie, nie, no to, no to nie wiem, no jak grasz, nie, nie przestrój, to to, to, to, nie ma żadnego znaczenia. No to chodzi o, chodzi tylko i wyłącznie o skill. Na wyższych poziomach po prostu 5, 6, 7 razy ktoś cię uderzy, giniesz. No i, i te, no i paski życia oczywiście masz wszystkich swoich kompanów w drużynie i wiesz na przykład komu idzie najsłabiej, kto ma najmniej życia, kogo wystarczyłoby leczyć. No i jeżeli mnie trzy razy pod rząd czy cztery e, wszyscy muszą leczyć, no to coś jest nie tak no i od razu wypieprzają taką osobę, w tym wypadku mnie. Więc to po prostu widać, zresztą grasz w Ermenta i daj widzisz, kto jest najsłabszy. To po prostu widać, w tej grze widać skilla i ta gra jest do masterowania i naprawdę, jeżeli, jeżeli dobrze się ją fajnie ogarnie, szczególnie tą obronę i atak w, w dobrym tym i wie, gdzie spieprzyć i tak dalej i ogólnie e, będzie się to ogarniało, to po prostu rewelacja. To jest świetna gra do, do masterowania. Akurat Left 4 Dead taki nie był. W Left, w Left 4 Dead po prostu był strzelanką i, i tam troszeczkę inaczej to chodziło. W Wermetajdzie to wszystko widać. Jeżeli ktoś jest słaby, to widać. Więc jeżeli ja z Wojtkiem teraz zagrał, to bym zobaczył, czy, czy jest sens grać z nim, czy, czy tak... Czy, czy nie, nie? Nie Wojtku? Tak nie jest? No nie wiem, czy ją ja chcesz chciał Nie, no oczywiście, możesz, możesz, nie, no żeby nie było nie wstydu, no, bo, ja, bo ja to na podcaście powiem, więc spokojnie, mm -hmm. tak Wojtek nie miał czasu, Wojtek nie miał czasu, bo nie wiem, bo bo asesję... Oni grozny nie, nie, tak szczerze mówiąc, no trochę może w tym locie jest, chociaż z tego, co pamiętam w 4D też trzeba było trochę ogarnąć. Nie, nie, tak, tak, jak najbardziej, ale Vermintide jest moim zdaniem jednak trudniejszą grą. Ze względu no, jest, na... Jest trudniejsza. Tak. Na, na Brą Białą i ze względu na bliski kontakt, bo, bo miałeś uzisz, shotgun i tak dalej, wszystko trzymałeś na odległość, a tutaj jednak Eee, wszystko z bliska. Eee, Wojtku, jeszcze... Jeżeli mogę no. coś jeszcze dodać. Tak, bardzo proszę. Taka, taka rzecz, która i w jedynce, i w dwójce do mnie jest trochę dziwna i nieuzasadniona według mnie, mhm. a, a, albo uzasadniona słabo, to jest rozmieszczenie tych wszystkich książek i grimuarów. W jedynce było tak, że one były, miały takie swoje miejsca i zazwyczaj w tych miejscach były i taka książka mogła być tam, mogła tam być, ale nie musiała, były po prostu różne, różne warianty, że tak powiem, tych książek. Ale zazwyczaj jak się przychodziło, to jak ktoś już znał mapę, to wszystkie zgarnę bo gdzieś tam jakieś były miejsca, w których można było się spodziewać, że ona tam leży. E, podobnie grimuary W dwójce jest jeszcze bardziej łopatologicznie, to znaczy w dwójce jest tak, jest bardzo trudno znaleźć grimuary i książki, bardzo trudno. Ale jak się znajdzie już tą lokację, to ona zawsze tam będzie, więc jakby cię tutaj to nie zaskoczy. No ale to... W, dwójce, no. w dwójce postawili na coś innego. W dwójce czas, często, żeby się dostać do jakiejś książki albo gumara, to trzeba trochę się nagimnastyko, nagimnastykować i trochę wykazać zręcznością. Trzeba gdzieś tam przeskoczyć, troszkę pokombinować, ale ta książka zawsze tam będzie, zawsze będzie w tym samym miejscu. i no nie jest to dla mnie akurat fajne rozwiązanie. Według mnie byłoby o wiele fajniej. Gdyby te książki nie były takie trudne do zdobycia na zasadzie, że trzeba gdzieś tam wskoczyć i nagle jakaś jedna osoba próbuje przez 3 minuty skoczyć z, z balkoniku gdzieś tam na jakiś słupek, ze słupka na gzyms, z gzymsu gdzieś tam na drugi balkonik i dopiero z tego balkonika gdzieś tam sięgnąć pod strzechę mhm. i, wy, i wyciągnąć, a reszta odpiera w tym czasie fale Może to nie jest takie złe, może to rzeczywiście fajniejsze niż w 1C, ale z drugiej strony dziwi mnie, że po prostu nie są takiego zwykłego manewru na zasadzie, że rozmieszczamy to gdzieś tam losowo, tak? I nigdy nie wiesz, gdzie ta książka będzie. I przejdziesz tą mapę i po prostu jak masz troszkę farta tak, i więcej to, to cierpliwości i więcej tego, nie? to, tak, to wtedy tak, znajdujesz tak. te grymary. I one tam może nie muszą być takie niedostępne, ale muszą być bardziej w jakimś zakamarku tam schowane, A żeby się tam zajrzeć po prostu. To, to, ja bym, to byłoby dobre. To ja bym jeszcze jedną ciekawszą rzecz zrobił, że zaczynasz w ogóle w ekwipunku z takimi rzeczami i przy założeniu, że e, chcesz się leczyć, e, dropujesz to i ci znika. I to by było też ciekawe. No to już lepiej... Znaczy, to nie byłoby może dobre, bo to byś miał takie cały czas wrażenie, że że gra cię trochę oszukuje. Nie miałbyś takiego wrażenia, że... No nie wiem, jest... jeden może leczyć no. wszystkich, nie? Ogólnie. Znaczy, jak tam, wiesz. No może. Nie, nie mówię, że nie, ale ja bym chyba jednak wolał, żeby to była jakaś losowość, że, Czy że, nie, że no... idziesz tą drużyną i rozchodzisz się nagle, jesteś w jakiejś lokacji i wiesz, że na przykład, że w tej lokacji, a w tej dwójce są naprawdę duże te lokacje niektóre. I wiesz, że gdzieś tutaj jest ta książka, ale nie wiesz, gdzie. I musisz po prostu się rozejść, przetrzymać tam za dwie fale, zanim ktoś tam ją znajdzie. Ale nie musisz się wspinać gdzieś, nie wiadomo, gdzie tego po prostu, aha, zajrzałeś tutaj do tego zakamarka, do tego pokoju, do tego, nie wiem, tam, do, do, do, do kuchni i jest, nie? I ona tam leży. Jest widoczna z daleka, ale... Ale takich pomieszczeń zakamarków jest w takiej lokacji potrafi być, nie wiem, ze stonie I musisz, musisz po prostu... Bo mówię, trochę inne są mapy w tej dwójce. One są bardziej takie rozbudowane, bardziej więcej mają właśnie takich zakamarków, takich szczelin różnych pokoików, jakichś korytarzy, przejść balkoników do perlików. Więc, a już zwłaszcza w ruinach. Jak się przechodzi przez ruiny, to po prostu, no wie, wiecie jak ruiny, nie? I no, wszędzie są tam, no to, no to powodzenia przy szukaniu tam jakiejś książki. I wtedy, jak znajdziesz taką książkę, to masz, O, wow, nie, o znalazłem. Tak, a tak, tak idziesz tak. przez te ruiny i nie musisz w ogóle nigdzie zaglądać, bo wiesz, że ta książka jest po prostu na tamtym się i ona zawsze tam jest i, i gdzie to nie zaskoczy. Nie wiem, czy coś się zmienia na poziomie wyższym niż weteran, ale wątpię, no bo na tych pierwszych dwóch nie, nie, nie. się tu to nie Nie, nie, nie wydaje mi się. Wojtko, jeszcze ci mówiłem o tym poziomie trudności, że te eliksiry, no może w becie miałem inaczej, nie wiem. Ale ogólnie jak z poziomem trudności? Grało Ci się ciężej, łatwiej? Tak samo? Może łatwiej ze względu na to, że hmm. grałeś w jedynkę? Czy to, że grałem w jedynkę, no to nie jest jakaś trudna gra, jeżeli chodzi o mechanikę. No musisz po prostu... Wow upłatać tam szablon na lewo, prawo, nie? to tam jakieś trudne technicznie nie jest, natomiast może, może jakieś nawyki z jedynki się tam sprawdzają w dwójce, no być może, natomiast jeżeli chodzi o poziom trudności, to bym powiedział, że jest porównywalny, ze wskazaniem raczej, że jest może troszkę trudniejszy w dwójce, ale, ale chyba na początku przede wszystkim. Na pewno jest jeden boss, który jest OPI zupełnie i ciężko jest go pokonać. Nie pamiętam w którym akcie, chyba w w pierwszym akcie, albo w pierwszym chyba. Tak, pierwszy akt, koniec pierwszego aktu. Bo teraz to jest podzielone na trzy akty. Każdy akt kończy się taką mapą, gdzie na końcu jest boss i potem jest jeszcze jedna mapa, którą na razie nie odkryłem, więc podejrzewam, że tam będzie jakiś uber boss, nie? Ale ten pierwszy akt i boss pierwszego aktu jest bardzo mocny, drań i naprawdę się człowiek umęczy. I nie jest go łatwo zabić, bo on... Naprawdę no torpedujecie wszystkim co może i, i nawet na tym poziomie najprostszym przy pełnym leczeniu, uzbieranym, zachomikowanym i przy, przy dobrym składzie jest bardzo ciężko, bo jest po prostu <grym> wielki wpierdol na tej małej arenie, która tam, która tam jest, więc walki z bossami. Zresztą tutaj mówię, no, tutaj są, jest więcej tych bossów, minibosów i, i są bossowie, na każdym koniec y, aktu jest jakiś boss którego trzeba pokonać, no a potem jeszcze jest podejrzewam, jakiś jeden taki mega boss na końcu, jak już się tych trzech zabije po drodze, nie? Mm. Więc jest trochę trudniej. No, no jak pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem tego trola, to zrobił na mnie wrażenie i naprawdę fajnie się z nim walczyło, bo był wolny przede wszystkim za tobą, tak nie lato. I, yy, i... Tak, ale on jest, on jest on w ogóle trudny, strasznie do zabicia, bo on się regeneruje. Tak tak, tak, tak, tak, tak. Zresztą tutaj jest, moje ulubienie to jest ten taki pomiot chaosu, który łapie tam kogoś i nagle zaczyna go przeżywać, i w związku z tym sobie regeneruje życie, nie? bo kogoś tam Aha, je, nie A chyba, chyba było to. żywo, takiego. to jest dobre. Tak, tak, tak. Więc, yy, a to są tylko minibusowie, nie, bo. bo to tak, prole, min, min, to, tak. Ten, to są takie minibosowie. No... A potem jest jeszcze taki jeden skurczebek na samym końcu. Tylko, że tak, ciężko się z nimi walczy. A powiedz mi jeszcze, czy są te, czy, czy jest ten tryb taki a la hordy, że masz te fale? Bo to w jedynce było, nie wiem czy w dwójce to jest. Nie widziałem. Że masz wiesz, pierwszą falę, idą Ci, ok, wygraliście, to tam zbieracie coś, druga fala... Nie czy... widziałem na razie, ale podejrzewam, że będzie, Aha. bo no. tak jak mówię, tak samo jak jedynka, ona była zupełnie inną grą po roku Aha. już, no, tak, tak, no to tak. dwójka będzie zapewne to samo. Mhm. Dodadzą kupę na pewno rzeczy. Mm, Okej. Okay. No, no to co, Wojtku, ogólnie jest da dwójki? Chyba jesteś bardzo zadowolony? Bardzo polecam, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi takie młódzki takie kooperacyjne, to jest chyba tytuł, który raczej nie będzie miał w najbliższym czasie konkurencji. Nie, nie, nie. nie. To, to, to w takim na to jedynym takim, no, co, co po drodze gdzieś tam się jeszcze przytrafił, który miał szansę być... No, czymś podobnym i fajnym, ale okazało się zupełnie nie, nie wypałem. To był ten Deathwing w uniwersum Warhammera 40 000, czyli taki kolejny, kolejny Space Hulk. Ale niestety tam to poszło zupełnie nie tak jak powinno i, ale, i gra się okazała średnia. Ale mówiłeś Wojtku jeszcze o tym od Krajteka chyba? Hunt Showdown, ale to jest troszkę coś innego. A. Wiesz, bo mm, no w pewnym sensie jest to może podobno o tyle, że też się chodzi, strzela i gdzieś tam trzeba przejść z punktu A do B, w a drużynie? jednak tam jest w dwuosobowej drużynie, a, w dwuosobowej. albo solo, Nie. tak, tam jest maksymalnie dwie osoby, Nie, ale tutaj jest jednak trochę coś innego, po pierwsze w, w, w tym hand Showdown masz zupełnie inne założenie, bo po prostu jest mapa, jest kilka drużyn, i, I na tej mapie jest jeden przeciwnik, taki, że tak powiem, finalny, ten boss, ten, ten, to, ta bestia, którą trzeba upolować. No i wszystkie te drużyny dążą do tego, żeby upolować tę bestię i z łupem uciec z mapy. A inne drużyny mają tą przeszkodzić. No więc tutaj jakby jest bardziej takie połączenie kooperacji i rywalizacji, podczas gdy pamiętajcie, to jest tylko kooperacja nie ma tutaj żadnej rywalizacji, no trochę to są inne gry po prostu, nie? Troszkę inne założenia są, ale nie, porów... znaczy porównać, to, to można wszystko, ale nie są, to nie jest ten sam gatunek, troszkę tutaj są inne założenia, więc myślę, że to nie, nie jest, nie są to dla siebie gry konkurencyjne, chociaż też na pewno są to obydwie fajne i fajne mają założenia. Jeżeli chodzi o Warmi dwójkę. 2, ja mówię, w takiej, w takiej kooperacyjnej mócki raczej no nie ma alternatywy teraz dla, dla Vermintida. Zresztą nie dziwota, bo w zasadzie od Vermintide jedynki nic podobnego się nie pojawiło, nie? Pojawił się no Killing Floor, floor 2. Tak, Killing Floor 2. Tylko, no. e, ale to jest jednak ciutka coś innego, nie? troszkę to jest, to, to, no jednak troszkę coś innego, jednak tam po prostu biegasz po mapie, to jest taka arena bardziej niż jakaś tam, niż jakieś tam prze, przedzielenie się jednak w tym Vermite ta fabuła gdzieś tam jest. Ona jest co prawda w tle i nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, ale jest. Jeszcze jedna rzecz właśnie, która w Verminite jest znakomita i warto ją tutaj podkreślić. To, co w Vermintzie jedynce było fajne, a w dwójce zostało podniesione na wiele lepszy poziom, to, jest, to są głosy bohaterów, dialogi między nimi i, i wszystkie te po prostu interakcje. Naprawdę są znakomite, to są to, te teksty, to, to można, to, to są takie czasami one-linery, że, że, że masakra. Yy, a chyba mój ulubiony, co zresztą też, bo akurat dzisiaj opublikowaliśmy recenzję Vermintej D2 na Nerdomancerze, aby ktoś chciał sobie jeszcze doczytać, to zapraszam. i tam też to podkreśliłem, że chyba mój ulubiony cytat to jest jak yy, Krastolud w pewnym momencie tak rzuca takie hasło że cokolwiek zabił elf, to ja potrafię zabić bardziej. Nie? <śmiech> Także fajnie, fajnie, fajnie jest, fajnie, mnóstwo fajnie, że to jest fajnie... zachowane. No? Tak. tak, i mnóstwo jest takich. Właśnie... I wiecie, co to powoduje, że te, te, te postacie są żywe. One nie są takimi tylko papierowymi, jakimiś tam maszynkami do zabijania hord wrogów. Tylko one naprawdę mają swoje charaktery, swój sposób bycia, swój sarkazm, swój dowcip. I, I co jest najlepsze? Każda mapa powoduje, że on, jest nowa pula tych odzywek, tak? To nie jest tak, że one są na każdej mapie te same. Jasne, gdzie jakieś tam się powtarzają, nie? Takie uniwersalne, ale, ale przechodzisz sobie gdzieś tam mapę no i, i, i w związku z tym, gdzie jesteś i co robicie, jaki jest motyw, to gdzieś tam te dialogi się pojawiają, jakieś tam komentarze fajne. No i też na wyższych poziomach trudności albo przy spotkaniu innych przeciwników znowu się to troszkę, troszkę zmienia, więc to jest fajne to jest na pewno ogromna zaleta, że grając, yy, nagle mówisz, o kurde, ja gram nim, bo go po prostu lubię, nie dlatego, że ma fajniejszą broń, nie dlatego, że ma lepsze skille albo coś tam. tylko india. po prostu lubisz tego gościa, nie? Bo on jest taki pojebany jak ty na przykład i sobie nim grasz, nie? Dla mnie Krasnolet to jest po prostu fantastyczny koleś, nie? Tak, tak, tak. Eee, jeszcze w ramach ciekawostki powiem w ogóle eee, ciekawą rzecz. Eee, to właśnie wypłynęło przed chwilą albo, nie wiem, parę godzin temu, Premierę, werbię 2 dwójka, dwójka Premierę miał na PC-tach tylko 8 marca. To bodajże jest w czwartek. Od czwartku grasz? Wojtku pamiętasz, gram gdzieś od kilku tygodni, ale rzeczywiście w czwartek była premiera. Tak. Bo wcześniej miałem dostęp do beta y -y -y -y. Więc wyobraźcie sobie, że od czwartku, czyli mniej niż tydzień, sprze sprzedało się już ponad pół miliona egzemplarzy na gry na PC-ta. W ogóle jaki to jest szok, że gra na PC-ta się tak sprzedaje. Więc więc całkiem nieźle, to już jest mały sukces i ja po prostu czekam, kiedy to wyjdzie na PlayStation i na e, Xboxa, e, no ma wyjść, no ale kiedy to nie wiadomo, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, miał być pierwszy kwartał, ale, ale na pewno to nie będzie już pierwszy kwartał, bo zaraz ten kwartał się kończy, więc to pewnie gdzieś pewnie może czerwiec, lipiec ale zobaczymy. O tej cudownej grze? E, tak czy siak, graj dobrze. Nie, dobra. wszystko I się bardzo Wojtek teraz. jak najbardziej poleca. Było fascynujące. A, ja się nie mogę, ja pograłem w tą betę i też się nie mogę doczekać, no, wiem. kiedy to będę sobie też grał. Nie, no spoko, no ja... No no no i to, chyba chyba tyle możemy zakończyć Wermentajda. Nie, I nie, nie, przechodzimy dalej. Rafał, chciałeś coś powiedzieć? Czy ja mam stawimy, teraz mówić? To jest taki temat, co może spokojnie tam poczekać, nie? Eee, polećmy, polećmy z tymi grami. Ja i nie nie no, chyba też jakiegoś tam specjalnego. E, o fermentajże tak, ale ja mam się jeszcze swoje, z, gry. dwójką. Poza tym, że mówię, że chcesz o czymś inny setting i, i, i, i poza jakimiś tam drobnymi nawiązaniami, to gra się w to inaczej. Inne jest sterowanie i wiele inne rzeczy ułożone, więc no to... mocny jest przestrzał. Nie, nie, nie chce mi się tego recenzować teraz, bo to nie jest gra warta jakaś tam szczególnie recenzji. No jest poprawna. Powiedziałem, że może... Ej. P po poczekaj, poczekaj. <grym> bo, <grym> do, do tego, dlatego się powstrzymuje. Bo, bo, bo, bo to. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja, ja bo tak, Rafał coś tam mówi, że chciałby coś później powiedzieć. No to ja mówię, Rafał, chcesz coś powiedzieć? Rafa, no, powiedziałbym o tych w który, ale w sumie nie chcę za bardzo, bo w nich się zmieniło to i zaraz, i zaraz Rafa by mi powiedział pół godziny o tej że chociaż on nie chce o powiedzieć. Może. <grym> Nie, no w, w porządku. No dobra, więc R Rafale, jeżeli ty nie chcesz, to ja wykorzystuję sytuację. Słuchajcie, zanim powiem o Karciance, powiem jeszcze o jednej grze. E, Nawiara bo po prostu ta gra mnie zdziwiła, e, jaka jest w sumie prosta w, swo w swoich założeniach, ale jak jaka jest w sumie zajebista. E, słuchajcie, gra na nazywa się static, static, po prostu static. E, wyobraźcie sobie, że budzicie się gdzieś tam, gdzieś jesteście sobie w jakimś pokoju, e, jest przed wami e, jakiś doktor i robi przed, e, na was jakiś tam eksperyment. I wyobraźcie sobie, że wasze ręce są zaplątane, są włożone do jak jakiejś pułapki. Więc na rękach macie pułapkę. I to się bardzo fajnie składa, bo w rękach trzymacie pada. Więc będąc rękami w tej pułapce, no to tak jakbyście trzymali pada, więc jest to taki trochę manewr naturalny, jeżeli chodzi o wiara. No i jesteście w tym pomieszczeniu, on mówi, że tutaj macie jakąś tam pułapkę, no i, no i machacie tym padem, więc machacie tą... tą... Tą, że tak powiem, tą, tą zagadką, tą pułapką, którą, którą macie na ręku. No i to, co macie w, na rękach, to, nie wiem, to w kształcie prostokątu jest, to jest, e, to jest na zasadzie jakiś ala bomby. W sumie to nie jest, to nie jest też, e, znaczy, to, to jest jakaś, że tak powiem, pułapka, którą macie na ręku, ala takie kajdanki które po prostu, które macie sobie, kurczę, no dziesięć razy będę się powtarzał. Dobrze, macie sobie to na ręku i to jest też zagadka, którą musicie rozwiązać i to wygląda w bardzo różny, ciekawy, fajny sposób. I e, e, na czym to polega? E, po prostu e, mamy sobie może jakąś taką e, prostą, prostą zagadkę, że e, nasze ręce są włożone do pułapki, która na przykład jest aparatem fotograficznym. Tylko, że jest dosyć nietypowym aparatem fotograficznym i trzeba tam pozmieniać parę rzeczy, żeby porobić w, na, w, na nim zdjęcia otoczenia. Ma, macie, macie przed sobą cały pokój i z tego pokoju musicie łapać jakieś, jakieś tam pułapki, e, Boże, jakieś podpowiedzi, jakieś wskazówki do tego, jak otworzyć tą pułapkę i rozwiązać wszystkie zagadki, które, które po prostu... Eee, nie wiem, no, no zablokowały wam ręce. I to jest bardzo świetnie przedstawione. Tam jest w ogóle jakaś e, pomniejsza fabuła. E, I powiem wam, że, że świetnie się rozwiązuje te zagadki na wiarze. To jest, dla mnie, to jest naturalna gra na to urządzenie. Gra się w to przezajebiście i te zagadki naprawdę są fajnie rozkmi rozkminiane Czasami trzeba po prostu. E, nacisnąć coś na padzie, przekręcić jakoś sobie tą, tą, tą to, to, tego pada, powiedzmy, czyli, czyli to, e, to, co w, w czym macie schowane te ręce, i gdzieś tam sobie za, zahaczyć o coś, czy coś przed chwilą nie, prze, nie wam się nie otworzyło, czy jakieś wskazówki nie ma, jakiejś cyferki, później coś trzeba gdzieś odczytać przy otoczeniu. Świetne, po prostu świetne. To jest, to jest można powiedzieć, że to jest taki, może taki wiarowy escape, escape room trochę. W którym po prostu siedzicie i rozwiązujecie, po prostu próbujecie otworzyć tą pułapkę, którą, którą macie na ręku i przechodzicie do następnej, do następnej, do następnej. Świetna. Oczywiście poziom, poziom trudności wzrasta w górę, Odwr odwracacie tam tego pada z prawej strony, macie jedną pułapkę, z tyłu kolejną pułapkę, na, na górze kolejną pułapkę i po prostu rozwiązujecie i musicie też patrzeć na otoczenie, bo na otoczeniu macie coś tam, jakiś kwiatek, w którym jest jakaś ręka, no i tą rękę gdzieś tam macie w tej pułapce i, i trzeba gdzieś tam jakiś kwiatek zaznaczyć, kombinujecie w bardzo fajny sposób. Gra jest stosunkowo chyba tania, około 50 zł I naprawdę polecam ten tytuł na VR, Bo po prostu ja to odpaliłem I tak, a zobaczę sobie jedną, drugą I po prostu się wkręciłem Tam chyba jest tych zagadek 16 Z tym, że one później naprawdę wchodzą na taki wyższy level e, Rozkminiania Więc, e, więc świetne, Świetny po prostu tytuł Kompletnie nigdy bym o tym nie pomyślał Odpaliłem i, i jestem w szoku e, Że coś takiego fajnego i łatwego... E, może po prostu wyjść, wyjść na vr i to nie trzeba być jakimś mózgiem czy rozkminiać, boże te gry muszą mieć jakieś tam tripleje nie, przy takim czymś naprawdę można się świetnie bawić i właśnie to robiłem Dobra, więc gra nazywa się Static No, ale słuchajcie, <śmiech> dzisiaj chciałem powiedzieć o grze, która po prostu no jest, no jest powiedzmy jedną z najlepszych karcianek w jakie grałem ostatnio a grałem w tego trochę więc gra nazywa się Slade Spire. Jeżeli, jeżeli byście sobie w ogóle kiedykolwiek, nie wiem, próbowali wpisać na przykład na Steamie czy coś, to taka gra ma 10 na 10 na powiedzmy jakimś tam Steamie. Więc tym bardziej mnie swego czasu zainteresowała i postanowiłem ją sobie odpalić. Eee, co, jest, co jest ciekawe, to jest, to jest gra w sumie dosyć stara, więc bądź co bądź, znaczy może nie dosyć stara, ale po prostu w Javie robiona. Eee, więc bądź co, bądź powinna raczej na, na każdym y, komputerze, nawet nie wiem, dziesięcioletnim od, odpalić się. Ja na takim odpalałem, z tym, że miałem problem, bo, e, proces, bo system nie był 64-bitowy, w związku z tym miałem, miałem e, duży problem to odpalić na 32 bitach. W związku z tym musiałem odpalić, e, e, musiałem zmienić format jakiegoś tam pliku. I po prostu go odpalić i udało mi się na 32-bitowym też systemie sobie to odpalić i w, sumie, i w sumie to działało. Więc obeszłem trochę grę i, i da radę tak zrobić, możecie to przemienić i pójdzie wam to nawet na telefonie. Na 100% to na telefonie też pójdzie. Więc słuchajcie, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że gra jest, tak jak mówiłem, rogalikiem. E, czyli po prostu e, przechodzimy ją sobie, w pewnym momencie gniemy bo może być ciężko, bo może być e, e, no tak no, pr przede wszystkim może być ciężko, bo, bo na początku będzie ciężko i zaczynać od nowa z różnymi przywilejami no i, no i mniej więcej tak to wygląda e, grę można przejść na raz, myślę, że tak e, jakbyście się uparli na raz w sensie macie jakiegoś tam skilla i trochę wam szczęście z sprzyjało półtorej godzinki i przeszliście grę. Myślę, że półtorej godzinki, z tym, że można ją sobie tam pauzować, później sobie tam wrócić za dzień, dwa, trzy, są sobie normalnie. Jak, chociaż w tych grach nie zawsze tak jest, w tej akurat jest. No i dobra, słuchajcie, o co chodzi? To jest karcianka. Gra jest na razie w early accessie, ale namawiam, żebyście ją i tak brali, bo to nie ma żadnego znaczenia. Docelowo będą trzy postacie, są na razie dwie. Na początku gramy jedną, druga jest zablokowana. No i słuchajcie, dostajecie jakąś tam pulę kart na ręku. Na górze są to karty ofensywne i defensywne. Tak, macie jakąś tam swoją postać, która powiedzmy ma, nie wiem, 70 życia z jakimś tam skillem pasywnym. No i otwiera wam się mapa i wybieracie na, na, na mapie, gdzie chcecie iść. I, I mapa jest oczywiście losowa, jak to w, w rogalikach wszystkich. I po prostu wybieracie sobie punkt, do którego chcecie iść. No i idziecie sobie do tego punktu, bo macie tam jakiś nie wiem, e, przeciwników jednego czy dwóch. I e, wybieracie... E, ja. I, I macie dostępne trzy... trzy, trzy Trzy many, że tak powiem. 3, no nie wiem, kredyt w grze, powiedzmy, że to jest jakaś mana. I karty w sumie kosztują po, po, jedną, mm, po jedną ilość tej many. I, I po prostu waszym zadaniem jest albo się bronić kartami, yy, zwiększać waszą obronę, albo atakować przeciwników, zadając mu damage. No i yy, gra jest o tyle nietypowa, że yy, ciągniecie 5 kart, no, na ogół zawsze jest 5 kart. Wykorzystujecie trzy, bo na, ogół, na początku kosztują po 1 i ręka wam później, po wykorzystaniu tego, ręka wam schodzi i w następnej turze ciągniecie kolejnych nowych pięć kart, więc tamte wam odpadają. I ogólnie to robi się w kółko na, na początku. Jak zaczniecie sobie rozgrywkę, to będziecie mieli 10 kart, ale ja już pod koniec gry, jak ją przeszedłem, miałem ich koło powiedzmy tam 30-30-30 paru. Więc y, będziecie sobie w trakcie gry budować swój deck. I, i tak i mamy sobie tych przeciwników i ci przeciwnicy będą mieli narysowane nad, swoj, nad swoją nad sobą kursor, czy chcą nas zaatakować czy puszczają na siebie jakiegoś bafa yy, będą się bronili albo po prostu będą sobie polepszali yy, różne rzeczy w następnej turze i przez tą informację wiemy, czy lepiej ich zaatakować, czy lepiej się siebie bronić bo wiemy, że zaraz ma mamy dokładną ilość obrażeń, które będą chcieli w nas zadać. I dzięki temu mamy już jakąś taką koncepcję, że wiemy, jak sobie rozplanować tury na przyszłość. Eee, tak. I co w tej grze jest ciekawe? Powiedzmy, że mamy te 50 życia i te życie na mnie e, nie regeneruje się w żaden sposób. Więc coraz dalej jest coraz trudniej, no bo... No bo no bo po prostu będziemy mieli coraz, coraz mniej tego życia oczywiście będą tam jakieś punkty do których będziemy trafiać na tej mapie będziemy sobie mogli wybierać jakieś tam ogniska gdzie będziemy mogli sobie odpocząć zamiast walczyć z przeciwnikami i dzięki temu nasze życie będzie się regenerowało, więc, więc to jest świetna sprawa, takich punktów na mapie, cała mapa jest odkryta więc mniej więcej możemy sobie rozplanować trendy chcemy iść mapa kończy się zawsze bossem więc mniej więcej możemy sobie wybrać jakąś tam drogę i, i sobie to jakoś tam wcześniej rozplanować, no i po każdej takiej walce dostajemy jedną z, z trzech kart kartę sobie wybieramy, która nam bardziej będzie pasowała do koncepcji bardziej, bardziej do e, do deku, i słuchajcie tutaj z tych kart można robić naprawdę fajne kombosy e, można e, karty oczywiście się tam dzielą tak jak we wszystkich tych, że, że są komony, ankamony i rejry e, może jakieś le le legend karty też są chyba no, i oczywiście, w zależności od tego, jak chcemy sobie skompletować ten deck, jest tutaj naprawdę duża masa kombosów. Możemy iść bardziej, jakoś tam, tam na obronę, bardziej na atak, na draw, na, na nie wiem, na, na dodawanie sobie życia. Możemy po prostu robić co chcemy. Bardzo ważne jest to, jaką mamy postać i jaka ona, jaką ona ma początkową, że tak, jaki ma taki początkowy jakby e, skill. To chyba są w ogóle relikty w tejże nazywane, e, więc ten, ten relikt to będą takie pasywne umiejętności, które na, naprawdę dużo będą nam robiły w trakcie gry i przez to też nasza taktyka może się nieco... W jakiś tam mniejszy lub większy sposób zmienić, bo na przykład mamy takiego jeden relikt, który na przykład pod koniec, po, po wygranej walce, regeneruje, regeneruje nam 6 punktów życia. A 6 punktów życia to jest takie optimum, które będziemy tracili po każdej walce. Więc, więc i tych reliktów później pod koniec gry będzie około 15. Poza tym, że te relikty będą nam się pojawiać, ale bardzo rzadko, bo one są do, dosyć mocarne to poza tym będziemy mieli jeszcze mikstury, dzięki któremu możemy sobie coś tam troszeczkę się uleczyć, czy, czy rzucić jakieś obrażenia na przeciwnika. Jak już mówiłem, że właśnie talię można sobie zrobić na droła, można sobie zrobić na większą ilość many, można sobie na przykład zrobić na poizona i mieć dużo stworów z pojzonem i, i cały czas zatruwać przeciwnika. Jest koncepcji milion. W zależności od tego, jak zaczniemy, w zależności od tego, co nam się już na początku będzie trafiać, w tą raczej stronę, E, proponuję iść. E, gra jest bardzo fajna, poza tym, że odwiedzamy sobie tą mapę i walczymy z różnymi tam stworkami. E, to mamy jeszcze takie w, w znaki zapytania na plaży. To oznacza, że mogą być tam różne wydarzenia. Mogą być jakieś tam fajne, przyjazne, a mogą być jakieś tam negatywne walki z jakimiś takimi e, minibossami. Mini e, będą jakieś takie w, wybory moralne też, znaczy może nie, nie, nie wybory moralne, ale jakieś... E, Decyzje związane ogólnie z tym, że kogoś spotkamy i możemy mu pomóc, albo nie. Jak mu pomożemy, to płacimy mu hajs. Jak nie, no to, no to, no to nie. A i może nas zaatakować. No jak to w takich grach, taka la szansa i ryzyko, powiedzmy, z monopolii. Niech nie będzie to najłatwiej. Ale to, to bardzo fajnie urozmaica grę. Eee, no i słuchajcie, słuchajcie, no walka z Ostatnim Bossem jest trudna. I, i, i jest, i, i w tej grze już wiecie po pierwszym akcie czy w ogóle wasz deck ma jakiś sens, czy nie. E, z biegiem czasu, jak będziecie sobie chodzili, to będziecie mieli możliwość kupowania kart e, za jakieś tam pieniądze, które są w grze. Tu żadnych mikro, mikrotransakcji nie ma, ta gra w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. E, bo tam będziecie, będziecie zabijać stworki, będziecie dostawać tam czasami e, wypadnie wam tych parę pieniążków i będziecie mogli sobie polepszać e, te talie. I będzie też możliwość usunięcia kart ze swojej talii, tylko że to jest bardzo drogie, ale wierzcie mi, to jest bardzo dobre, bo te początkowe talie są wszystkie takie same, no i to tam, że daje wam 5 bloku, czy 6 damage'a zadaję, to to są podstawowe karty, które po prostu dla mnie, ja bym się tego jak najszybciej pozbył, żebym sobie zrobił fajnego kombosa z innych kart. No ale, ale niestety taka opcja jest dostosunkowo droga. Są, są relikty, które, które w tym pomagają, i, I po prostu, i po prostu, no, po prostu pamiętajcie, że jest taka możliwość. I właśnie przy, przez te relikty, których jest, powiedzmy, ja tam w, w grze, tam w grze yy, macie, macie do nich dostęp do wszystkich. Oczywiście one są zablokowane, ale tak mniej więcej będzie ich około, nie wiem, 60-70, bardzo dużo. I ze względu na to, że one są takie mocarne, każda rozgrywka jest kompletnie inna i. i to przy, i, właśnie, i właśnie dzięki temu też będziecie sobie tworzyli jakiś mniejszy lub większy kombos. E, ja przeszedłem pierwszą postacią całą grę, drugą postacią mi się jak już trudniej gra, ale, ale to, to jest dzięki temu mam większą zajawkę przechodzić to jeszcze raz. E, te postacie się troszeczkę różnią przede wszystkim tymi właśnie reliktami początkowymi, i ta druga postać jest bardziej nastawiona na, na magię, ta pierwsza troszeczkę inaczej Zresztą te karty są troszeczkę też inne, one są, one są podobne, ale ale jednak jakiś taki target tych kart jest trochę inny eee, No i no i powiem wam, że no, dla, dla mnie rewelacja, to była w ogóle gra, ja sobie tak odpaliłem, gdzieś tam przeczytałem Sl Slade the Spire, no dobra spróbuję Słuchajcie, ja to odpaliłem od 22 i ja o trzeciej w nocy poszedłem spać Tylko dlatego, no bo już wypadałoby Iść spać, bo już jest trzecia w nocy Ale ja byłem w to tak wciągnięty jak, jak pojebany Normalnie jak pojebany I dawno w tak dobrą karciankę nie grałem Dlatego tym bardziej wam polecam Że to jest bardzo dobra karcianka Szczególnie dla jakichś tam fanów Medzika Szczególnie Medzika Bo ja w sumie na jakimś tam Medziku się mocno wychowałem I po prostu brakuje mi jakiejś takiej Mocno złożonej karcianki A tu macie jeszcze z elementami właśnie Właśnie tych Eee, tego randomowego wszystkiego właśnie, tego rogalika całego. No świetne, no po prostu świetne, nic dodać, nic ująć, Wojtku, ty lubisz takie rzeczy, ty to dawno już powinieneś spróbować, ja nie wiem czemu ty w to jeszcze nie grasz. Naprawdę ty Ja to karcianki to tak średnio. Dlaczego? A ja, ja myślałem, że ty lubisz karcianki. No, wiesz co, ja się szybko nie minut nudzę, wiesz? No to, <śmiech> Więc tam no, no. Zawsze trochę pograć można, ale yy, a zazwyczaj jest to Jakaś tam, jakoś tam seria gier, a potem odkładam. Mm -hmm. Znaczy tak, ale no, w, w, w, słuchaj, dla mnie, dla mnie największym problemem to to właśnie, że te wszystkie karczanki, które po prostu są, nawet nawet jak ci mówiłem kiedyś o tych e, Duels of the Champions chyba, nie? Co ty wyśmiałeś, że to w ogóle gówno było? Nie? Nie no, nie, no, nie, nie, no, ale, w, ale w, w porządku, ale yy, mi się akurat to bardzo podobało, bardzo mi się podobał ten system, no, ale ty, ty twierdzisz, że to gówno, ok. Ale wszystkie te karcianki mają, mają ten problem, że mają free to play i są nastawione na otwieranie jakichś gówien, coś tam yy, trafiać się nie trafiać Ci się później gra 10, 10 godzin, żebyś znowu mhm. mógł coś otworzyć, znowu jakąś kartę wyjąć. A po prostu tu masz cały czas nowe karty i to jest kompletnie oddzielone od free to play, a to jest po prostu fajna, przyjemna dosyć dająca ostro w kość bo tak nie należy do najprostszych, aczkolwiek jak, jak mądrze wy mi pomyślicie nad dekiem i dobrze go złożycie i będziecie po drodze zbierać karty, które faktycznie widzicie, że mogą wam coś stworzyć jakiś kombos, to rewelacja no po prostu dla mnie, dla, dla, mnie to jest, dla mnie to jest rewelacja i dochodzą jeszcze do właśnie te relikty które po prostu kumulują wam to wszystko świetne po prostu świetne. Więc Wojtku, nawet jak nie lubisz, to spróbuj, bo to jest w grana pc Tylko więc, więc, więc 99% naszych słuchaczy no, może tylko pomarzyć. Chociaż nie, bo wszyscy mają takie stare laptopy, to to przecież ruszy. Ale. Nie, no ja, ja spróbuję, tylko mówię, nie, to nie jest tak, bo może to tak po prostu kiedyś mnie zrozumiałeś, że jestem jakimś wielkim fanem. Karcianek nie, Kurwa, nie lubię, bo no, nie zaczął na jestem komórkach jakimś, wreszcie działałeś, czy to jest tak powiem, hardkorowym fanem, nie? Aha. ale ty w tyle Hardstone <śmiech> A, grałeś? A, A. grałem, ale mi się to nie podoba. Ale ty w gwinta grałeś, dlatego ja może tak stwierdziłem. Gwint, tak, grałem w Gwinta grałem trochę w. Ojku, jak to się nazywa? Legend to z Elder Scrolls nie, on, Elder Scrolls Legends zdaje się. <śmiech> Elder Scrolls karcianki chyba, chyba nie znam żadnej Wojtku oh, sorry no to wyszła jakoś rok temu Aha. taka karcianka właśnie w uniwersum Elder Scrolls i? przyjemna przyjemna nie, nie, wiesz co, myślę, że ona miała tego pecha, że później wyszedł gwint więc siłą rzeczy ona tam powiedzmy no no nie nie, nie jest aż tak dobra nie? jak mhm. gwint natomiast też jest takie przyjemna Mm. Eee, no, no okej, okay. eee, dobra, więc słuchajcie, to, to chciałem powiedzieć, Sl Slay the Spire, próbujcie, próbujcie to, o Jezu, to jest, to jest dobre, słuchajcie, jeżeli komuś się to nie spodoba, a lubi karcianki, komuś się to nie spodoba, ja zwracam hajs, piszcie do mnie na maile, ja normalnie wam płacę hajs i, i, i oddaję wam za, za to, tylko musicie mi napisać, czemu wam się ona nie podoba i czemu inna karcianka. A to nie jest free to play? Słam? nie, nie, no to nie jest, ona 50 zł kosztuje. Nie, no to nie jest free to play. No mówię, że to nie jest gra nastawiona na e, pograć 10 godzin i otwórz, żeby ci wyszła jedna karta, którą kompletujesz. Tu jest każda, każda rozgrywka inna, więc jeżeli po prostu po godzinie zginiesz, no to niestety od nowa bierzesz postać i od nowa otworzysz talię. No ta, ta, takie samo te rogue wszystkie gry, tak? Um, więc, więc tak, tak, tak, więc oczywiście jestem załamany, jeżeli po godzinie tracę zajebistą talię ale ja już rozkminiam, już, bo tam są trzy akty ja już na przykład po pierwszym bossie po pierwszym akcie, wchodzę do drugiego aktu w połowie już widzę jak mi idzie ja już, ja już wiem, że, że ja spierdoliłem tą talię zagrałem dwie takie dłuższe rozgrywki jedna mi poszła zajebiście i naprawdę ta talia była zajebista i tam po prostu miałem tą nieprzyjemną sprawę, że po prostu mi się granie nie, nie zapisała ale dlatego, że mówię, ja ją odpalałem na około żeby po prostu mi poszła na jakimś tam chujowym laptopie i ja widziałem jak ta talia była zajebista i grałem już inną talią, którą też już daleko doszedłem, bo zrobiłem już sobie jakiś experience swoją postacią Eee, może nie, nie experience swoją postacią, po prostu nauczyłem się dobrze mechaniki gry i potrafiłem z jakiejś słabszej talii wykrzesać trochę więcej, ale już czułem, że to jest słabsza talia, nie ma już takiego kombosa, widzę, że, że po prostu jest to zlepek kart i nie za bardzo mi to wyszło ja, ja już wiedziałem, że, że ja zaraz upieprzę, bo, bo nie dam rady iść na taki poziom, jaki prezentowała ta moja poprzednia talia. Eee, i, I to jest fajne, i właśnie to, to jest fajne, no nie wiem, no chujowo jest grać po prostu godzinę, dwie i po prostu coś tworzyć, a później wszystko od nowa, oczywiście. Szczególnie jeżeli nie przesiście tego. Ale, ale to też wam daje pewnego skilla i, i ch chcecie jeszcze bardziej. Szczególnie, że mówię, jak zginiecie, to, to kolejna rozgrywka daje wam na przykład z, zaczynacie z, z, mocnym, z mocnym jakimś tam przywilejem. Nie wiem, dostajecie jakąś zajebistą kartę, zajebisty relikt na przykład bossa który wam naprawdę na początku bardzo fajnie ułatwia. Zresztą um, dru drugie przejście e, będzie po prostu zdecydowanie łatwiejsze. Aczkolwiek nie znaczy, że będzie proste, bo w tej grze nic nie jest proste. E, no, więc e, to chciałem powiedzieć z e, Slay the Spire. Eee, dobra, więc e, to tyle, jak najbardziej polecam Więc e, mówię, jeżeli komuś się ta gra nie spodoba Lubi karcianki, mam mi napisać maila Czemu mi się nie spodobało I niech mi podaje numer konta Ale to ma być e, sensownie wytłumaczone Bo nie da rady po, po, po, prostu, po prostu nie da rady To jest dla mnie karcianka może nie idealna Ale, ale jest świetna Jest po prostu świetna e, cze Czekam na tą trzecią postać I czekam kiedy to wyjdzie z early access Mogłoby to w sumie wyjść na konsolę e, Nie widzę problemu e, no, i to chciałem powiedzieć, e, słuchajcie, e, ja mogę jechać tak, dalej, ja mam tyle gier. E, Wojku, chciałbyś jeszcze powiedzieć ty w ogóle po jakieś gry? Coś, coś jeszcze bez... ogarniałeś, czy ja mam jechać? Leć z tymi tam e, swoimi Nie, tak jak, jak mówiłem, no wiesz. ja po prostu zupełnie zaniknąłem w świecie Vermintide'a mhm. e, No dobra, więc ja mogę mówić, chyba że e, może ty chcesz Rafale coś? Nie Dobra. E, nie, nie, nie, z, z wiarami nie będę mówił, słuchajcie, bo, bo już zostanę w m, temacie kaczanek. No ja to ogarnąłem tego smite'a. E, czyli smite, czyli e, Hand of the Gods. E, słyszałeś Wojtko o tym? Na pewno Wojtko słyszałeś e, mówimy o tej mobie? Z bogami? E, e, smite, smite, tak, smite, w, świat, świat smajta, no, tak, pewnie. MOBA, tak. To on. To. to, y, to Twórcy Smita, czyli twórcy też Paladins, wymyślili sobie karciankę w świecie Smita. Nazywa się Hand of the Gods. No, to teraz jest popularne, bo powstaje też karcianka w świecie Doty. O Boże. E, dobrze, e, ale wracając do tego Hand, hand of the Gods. Grałeś w to? Miałeś w tym styczność, Wojtku? E, nie. nie. E, dobra, więc słuchajcie, ja w to trochę pograłem ja w to trochę pograłem no i powiem wam, czy, czy to jest fajne Ech, a w, ogóle, w ogóle ja w to pograłem, bo wyobraźcie sobie że chyba tydzień temu ona wyszła z bety jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 4. Więc teraz normalnie możecie... W ogóle śmieszna, co jest? Możecie sobie normalnie ściągnąć na PlayStation 4 właśnie tą karciankę. Ona jest za darmo. Ona jest free to play'u. W ogóle, żeby było śmieszne, nie macie dostępu do trofeów. Musi wam wpaść jedno trofeum i wtedy macie dostęp do wszystkich trofeów. E, dobra, no, ale to mniejsza, to, to jest moje skrzywienie. Słuchajcie. E, hand of the gods. E, e, tak, więc... E, na, na początku oczywiście jakieś tam wprowadzenie było, z e, zasady, zasady, zasady. E, mnie zainteresowała ta karcianka ze względu na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że e, przy tworzeniu tej e, przy tworzeniu tej karcianki e, udział brał e, twórca. Magica, Magic the Gathering, więc nie pamiętam do, dokładnie, jak on tam się nazywał, ale, ale to przeczytałem, więc to mnie od razu zainteresowało, szczególnie, że ja naprawdę jestem wielkim fanem Magica. E, rewelacyjna, rewelacyjna jest to gra. I dlatego tym bardziej zainteresowała mnie ta gra. No oczywiście druga rzecz, no to to jest jedyna chyba z tego, co mi się wydaje taka free-to-play'owa karcianka na e, PlayStation 4, więc tym bardziej trzeba było. No i słuchajcie, ja ją sobie spróbowałem, więc... Na czym to mniej więcej polega? No, zasady są bardzo proste, jak we wszystkich tego typu karczankach, więc yy, macie po prostu dwie osoby, które tam yy, konkurują ze sobą, z tym, że yy, walczymy na heksach, więc to jest karczanka, w, w ogóle to jest chyba bardziej taka karczanka właśnie z połączeniem moba, więc yy, ogólnie yy, walczymy na heksach, mamy planszę między, między sobą a przeciwnikiem heksową gdzie przed nami jest nasza jakaś taka baza jakby powiedzmy, że to jest jakiś, to, to wygląda jak jakiś tak duży kryształ który ma 25 żyć i wokół swojego kryształu ustawiamy jednostki z kart, które będziemy wyciągać karty w ogóle strasznie są zbliżone do Hearthstone'a i w ogóle cała ta mechanika trochę troszeczkę Hearthstone'a mi przypomina znaczy mechanika w sensie z kartami, bardziej tylko z kartami więc będziemy wyciągać swoje jednostki obok, obok swojego, swojego kryształku i, e, no i przeciwnik będzie robił to samo oczywiście, no i, i cała zabawa polega na tym, żeby jego kryształ z 25 żyć zszedł do zera. No i oczywiście standardowo kreatury, jakieś stwory 2x2, 3x3, 6x6 e, z różnymi umiejętnościami, e, jak na przykład e, nie możesz kontrować, czy jakieś takie rzeczy. To, to troszeczkę wygląda jakbyście mieli po prostu jakąś tam bazę. Jak w Firosach powiedzmy Gdzie wokół tej bazy ustawiacie sobie z, z ręki Stwory I po prostu po hekcach się przesuwacie I też w ten sposób się atakujecie Mniej więcej tak samo jak w Firosach Też dochodzi tutaj kontratak Jednostki strzelające robią to z daleka Więc jednostka Która dostanie od kogoś po prostu z łuku Nie może mu oddać Tylko w bezpośrednich starciach Dochodzi do jakichś tam kontrataków no i, no i, no i po prostu chodzi o to, żeby zjechać. No i co? No i na, na ręku mamy różne, oczywiście, stwory. E, mamy różne czary. Czary, czary jakieś tam chwilowe. Mamy czary jakieś tam dłuższe, dłuższe, które, które zostają na dłużej w grze. No i po prostu bawimy się I teraz tak, no w, oczywiście Tak jak na przykład mówiłem wcześniej O tej karciance, tam zawsze było trzymana Od, od początku do końca Gry było otrzymany e, Tyle ile wam zostało kart na ręku Wszystko out, o, w następnym turze ciągnęliście nowa 5 e, kart e, Tu oczywiście jest inaczej, ciągniecie kartę Co, co turę, tak jak ma to, na przykład Udział w Magicu i co turę dostajecie też jedną manę więcej więc te karty, te karty tutaj w tej grze są zdecydowanie droższe są karty za 3, za 4, za, za 6, za 7 no to trzeba czekać też 6 czy 7 tur żeby wystawić tą kartę no i oczywiście to są jakieś spele, które tam rozwalają pół plansze albo jakieś takie rzeczy no i tutaj te, też dochodzi jakiś spo, jakiś, jaką, jakaś opcja oczywiście taktyki są karty na droła bardzo fajne, są karty na szybszą manę są, są karty i zauważyłem właśnie jakiś taki fajny kombos, które, który możesz przesuwać przeciwnika po tych heksach i siebie po tych heksach i dzięki temu w pewien sposób kontrolujesz planszę i dzięki temu on tam ma ciężej, żeby dojść do twojej bazy i ewentualnie to, że ty mu kontrolujesz, to są jakieś takie rzeczy, że te postacie muszą być razem. Jak się od siebie oddalą, to na przykład giną. No i bierzesz jedną postać przeciwnika, i gdzieś ją przesuwasz, no i zabijasz obydwie. I ta takich komosów jest naprawdę dużo. I to też na, na tym, e, na tym można też oprzeć swoją talię. Są jakieś komosy z, le z leczeniem, że leczysz się, tyle ile się leczysz, tyle wszystkie jednostki plus plus. I w ogóle komosów jest tego sporo. E, słuchajcie, ja pograłem parę godzin e, w tą grę. I moje z. E, Moje wrażenia są ogólnie Całkiem pozytywne e, Może ze, ze względu na to, że Na bezrybiu i ryba I na PS4 naprawdę chciałem jakąś fajną Kaczankę, a mam tylko to Więc e, muszę się tym zadowolić e, po, Pobawię się w tym systemie bo, bo widziałem, że Fajne kombosy ludzie potrafili mi zrobić I ja w ogóle nie wiedziałem jak się nazywam I, i już ginęłem I w sumie, sumie... Zapisz to na karcie? Słan? I raz? Nie, nic. Mówię, Krystian, nie, zapisz to na kartce. Nie, no, w, w porządku, w porządku, tylko, tylko bardziej mi chodzi o to, że po prostu miałem mindfucka, jak, jak oni mi tutaj wykonywali jakieś tam kombosy, e, więc... E, gra, gra ogólnie ma potencjał, oczywiście jest nastawiona na te free to play'e, na początku jak tam gracie, to, to dostajecie tam jakieś tam karty, e, macie swoje, swoje, e, swoje główne postacie, no i właśnie jeszcze, jeszcze wrócę do tych, e, znaczy powiem o tych postaciach, bo e, powiedzmy każda postać ma jakiegoś jednego głównego skill'a i ten skill jest na przykład taki, że że twoje jednostki w jakimś tam obszarze, na przykład jedna postać jest taka, że twoje jednostki w jakimś tam obszarze leczą się o dwa. Eee, i, I na przykład wiesz, że, e, że używając tej postaci, no to fajnie by było jakoś skorygować ten skill w innych kartach i na to się skupić i w ten sposób tworzyć swoją talię. Eee, tak, wszystkie te skille, które, które są w waszych postaciach, oczywiście się kupuje za manę, więc po prostu jeżeli nie, nie macie e, nic na ręku, albo, albo po prostu chcecie z tego korzystać, to one na, na ogół kosztują dwie many. E, a zaczyna się podobnie jak w medziku, że druga osoba po prostu ma więcej many. a jest trochę inaczej, druga osoba ma jedną manę więcej po prostu i to jest jej przywilej, dlatego że jest druga no więc, więc po, po prostu po, po tym, jaką macie postać tak fajnie jest robić sobie talię tam macie, bodajże zaczynacie z sześcioma postaciami, sześciu różnych tali jakieś tam, jakoś tam z, zrobione przez, przez twórców no i oczywiście do tego albo sobie dokładacie, albo sobie odejmujecie plus, plus jeszcze ewentualnie macie różnych bohaterów których po prostu odblokowujecie Grając w to i do niego do tych bohaterów przypasowujecie jakieś tam karty, które waszym zdaniem, e, będą, będą, działać. No i oczywiście tam są oczywiście jakieś mocniejsze, jakieś niebieskie, jakieś e, żółte, jakieś zielone, e, albo normalne, jakieś tam czarne. I w zależności od tego, no, wi wi wiadomo, e, Uncommon Reyry, jakieś e, legendarne karty. Więc jak najbardziej, Hand of the Gods polecam osobom, które po prostu są ogólnie casuala, casualami w, w temacie tego ogólnie ogólnie karczanek, bo karczanka jest naprawdę banalna co jeszcze chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć, że przede wszystkim chyba twórcy Smite'a ja mam znajomych, którzy grają w tego Smite'a ja nie lubię tych mob i nigdy ich nie polubię, aczkolwiek bo Karciank, zawsze fajnie patrzę i wiem, że wszyscy oni właśnie... Ale wiesz co? Mogę ci coś no. powiedzieć, tak przerwać? Smite jest o tyle fajny, że on nie jest taką standardową mobą, wiesz? Aha. Bo on, bo o ile w standardowej mobie, no to masz takie klikadło myszkowe, nie? Że tam po prostu operujesz zazwyczaj gdzieś tam z góry i to jest taki, no trochę, trochę taki, jakby to powiedzieć, potomek RTS-ów coś takiego, no masz tego bohatera i gdzieś tam klikasz, a w sumie jest to tyle fajne, że, że kontrolujesz tego bohatera i powiem Ci, że on na konsolę właśnie do tego jest takim fajnym tytułem, bo sprawdza się na padzie i, i dlatego myślę, że wiesz co, że jak ktoś nawet nie lubi moby, takie z założenia, to Smite jest, ma kilka bardzo różnych trybów gry i, i mogę spokojnie polecić. Też troszkę ograłem Smite'a, yy, więc wiem, co mówię, naprawdę sympatyczna gra. Możemy nawet kiedyś o nim pogadać tam troszkę dłużej. E, możemy, możemy w jakiś <grych> sposób do siebie przekonać, bo powiem Ci, że bardzo dużo osób z moich zami gra w tego Smite'a, no ale ze względu właśnie, że, że ja po prostu popatrzę Smite, równa się MOBA, no to ja robię dwa kroki do tyłu i, i po prostu... Mm -hmm. od razu mnie to obrzydza, nie? Znaczy, no, w sensie no, nie, nie, nie lubię takich gier. Ale, ale być może, jeżeli faktycznie jest trochę inną mobą, bo może będzie miała coś, co może mnie przekonać. Spróbuj, po prostu musisz spróbować. No, nie no, się doma, no wiadomo, wiadomo. E, no. To zwłaszcza, że jest za darmo, tak? Bo tak, tak, mam, tak. tak jest, jest, za darmo, nie? jest Jest free to payce, ja nawet nie wiem, czy plusowicze nie, nie wiem, jak teraz, ale chyba kiedyś mieli coś tam, że jakieś bonusy ze względu na to, że opłacasz ten abonament plusa więc masz tam jakieś paczki, jakieś pierdoły bohaterów, e, Bóg wie, co jeszcze e, jeszcze chciałem powiedzieć o tym e, Hand of the God e, hand, hand of the Gods, że e, to jak się przedstawia plansza i to jak tam wy sobie tam e, bierzecie te jednostki, przeciwnik i tak dalej i one i one się atakują, w ogóle dosyć śmieszna e, dosyć ciekawa opcja, bo jednostką możecie zaatakować inną jednostkę przeciwnika albo od razu tą jednostką możecie walić od razu na barze więc to, jak wy chcecie rozwiązywać, to jest e, wasza sprawa. Wiadomo, że jak podejdziecie jednostką do przeciwnika bazy, zaatakujecie ją, no to jednostka obok o, e, zada wam obrażenia, ale wy zadacie też jej te obrażenia. Więc po prostu tutaj można sobie to fajnie porozkminiać. Ale e, cała plansza, na której będą wasze jednostki przeciwnika, od razu wam mówi e, coś, co się... E, nie... Eee, od, od razu na planszy bardzo dobrze widać przewagę, eee, bo jeżeli, przypuśćmy, że przeciwnik e, ma, nie wiem, powiedzmy, jedną jednostkę, a wy macie cztery, no to nie ma takich kart, że że, znaczy, no, no są, ale, ale tam musi się trochę rzeczy wydarzyć, żeby je wystawić, ale ale już na ogół widać waszą przewagę i bardzo ciężko będzie mu z niej wyjść. Szczególnie tu taki początek, te pierwsze dwie, trzy, mm, cztery tury, to już, to, już, to już się wszystko będzie rozgrywało i ta równowaga przejdzie w pewnym momencie na jedną lub drugą stronę, z której później ciężko wyjść. Ciężko po prostu przechylić tą, tą, tą przewagę na, na korzyść przeciwnika, czy tam odwrotnie. I to do, dosyć dobrze widać w tej karciance. No, Ale to jest taka mechanika tej gry, bardzo prosta, Mówię casualowa I w sumie w miarę przyjemna no w miarę przyjemna, jeżeli nie oczekujemy od karcianek Dużo rzeczy Oczywiście gra nastawiona strona na karty Potyczki są na ogół tylko i wyłącznie online Znaczy przy online się po prostu dzieją Tam szybciej wam leveluje się i tak dalej Można w to grać na single, ale, ale to, jest, to, jest jak, to, jest, to jest straszna głupota Więc gramy tylko online No czasami się trafi łatwiej, trudniej nie zauważyłem, żeby to była jakaś opcja z tym, że tu jest łatwiej że, że iść do łatwiejszej grupy czy do cięższej grupy, po prostu raz było mi łatwo, raz było mi trudno no i oczywiście wiadomo, że kto ma lepszy dek, wiadomo, że, że osoby, które powiedzmy inwestują w to prawdziwe pieniądze te będą miały, miały lepsze oczywiście i więcej będą miały tych lepszych kart no i wiadomo, że z takim przeciwnikiem będzie grało się zdecydowanie trudniej Nawet e, powiem, że, że prawdopodobnie z takimi taliami się póki co nie da wygrać No chyba, że zainwestujecie zamiast e, swoich pieniędzy e, Dużą dozę swojego wolnego czasu e, No ale tak to, tak to niestety jest Szczególnie, że, że jeżeli chce się pograć dobrze karciankę I dobrze stworzyć swój jakiś tam deck, który będzie działać No to musicie przede wszystkim poświęcić trochę czasu Czasami też pieniędzy i, no, no, no, i po prostu patrzeć czy karty, które, które włożyliście do, sobie do tego deku, e, Jakoś wam tam działają i, i, i jest to dosyć fajna opcja e, No e, więc słuchajcie, no, ja jak najbardziej też polecam tą karciankę, sam, sam do niej wracam, sam w nią gram Gra się w nią bardzo przyjemnie e, No ale oczywiście E, oczywiście mojego Slade the Spire, nikt nie pobije e, Dobra, więc e, słuchajcie Myślę, że pomału będziemy kończyć e, Ten odcinek e, Końcówka była moja e, więc, więc tak będziemy kończyć, słuchajcie e, Standardowo, słuchajcie Nasz podcast e, Zacznę od radia, jesteśmy na Black Widow Radio e, Jesteśmy i w piątki i w soboty Teraz taka mała zmiana jest E, więc tam jak najbardziej wchodźcie i nas słuchajcie na Black Widodo radio, tam bodajże .pl, .pl. E, Poza tym Wojtek, Wojtek ma nowy projekt e, Robi wszystko, żeby z nami nie nagrywać Bo tak jest mocno skupiony na swoim nowym pro, projekcie No, że po prostu a, ten łasz, A, Że ten, a tam podcast, no już chuj raz na miesiąc nagram, nie? Więc, więc, ale oczywiście wchodźcie, zobaczcie co Wojtek robi, bo Wojtek robi naprawdę tam dobrą robotę. Widzę, że coraz lepiej mu to idzie. No i tam znajdziecie też nasz podcast, jak Oczywiście. Oczywiście. Bezimienny też tam ma swoją rubryczkę Tak, dokładnie. Więc słuchajcie nerdomaser.pl. No i słuchajcie, no oczywiście bezimienny.pl, tam, tam wrzucamy podcasty, aplikacje. E, aplikacje podcastowe tak samo, e, na YouTubie też będą odcinki, ja już dostałem drugiego loot z Falloutem zastanawiam się czy, czy go otworzyć jest oczywiście dużo słabszy tak jak myślałem, że będzie e, aczkolwiek jest dosyć ciekawy, więc jeżeli będziecie bardzo chcieli, to niech jedna osoba napisze mi, że chce, to a chuj, niech stracę, nagram to i wam pokażę co tam w drugim e, Falloutowym loot było e, poza tym tym, poza tym, poza tym, poza tym, myślę, myślę że to wszystko fecie na Facebooka, tam śledźcie, co robimy, ostatnio nic, no, ale, ale mieliśmy po prostu taki okres, ale żyjemy, trzymamy się dobrze i dalej będziemy to robić. E, więc Dzięki wszystkim cześć. E, słuchajcie, ja tylko jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Będzie to trochę nieprofesjonalne Dobra, więc Chciałem coś sprawdzić, wszystko jest Tak jak myślałem Więc słuchajcie, możemy pomału kończyć Na 106 odcinek Ze mną był standardowo Rafał Domyski Był z nami Wojtek Kocjan Trzymajcie się, cześć I Byłem ja, byłem ja, czyli Christian Kełnder A my standardowo słyszymy się za tydzień, dwa Więc do usłyszenia Drodzy słuchacze, trzymajcie się Cześć Tam, tylko kaszl, to się wytnie.